Subiektywny podcast sportowy. 123 odcinek subiektywnego podcastu sportowego nagrywany w bardzo trudnych warunkach. Nie, nie, nie jest bardzo trudny ja, ja mam taki nie, pomysł. Ja siedzę R pół i będę jadł tutaj pracę. Mam racjonalizatorski pomysł na początek. Aha. My sobie możemy pójść w trzech. A Zawada opowie o derby. O, no no w, efekcie, w efekcie to i tak się tak skończy, że my nie będziemy nic mówić. Ale, tak. co, ale co? To my chodźmy na papierosa. Mydziemy chronologicznie, bo ja proponuję na dobrze, niech zacznie się od derby. Krót, dwa słowa. No to no to do... Proponuję my... chronologicznie, niech zacznie dwa się od derby. Dwa słowa wam powiedzieć? Po to, po to je... 5 -0. 5 0 Po to jechałem do Barcelony na mecz, żeby dwa słowa powiedzieć. Ernest też po, nawet bez słów pokazał 5-0 na palcach. To prawda? To... Nie, ja pokazywałem, że mój pies tak daleko tak wysoko skacze. No, przepraszam. Boli, muszę podłożyć, takie no, intelektualne no, hałasy. Takie... Nie, że puszcz. Tyga taka... Polewałem No przez cukier właśnie. Mamy zacząć spod. od granderwy, naprawdę? Ale teraz na no, no, Nie, no to, jak no to naprawdę chodźmy na papierosa. No ale jest o czym mówić akurat. Czy <laughs> ja wiem. Ale paru rzeczy nie widzieliście w telewizji. No nie no widzieliśmy przewracającego się czego, metra. Czego nie widzieliśmy w telewizji? Na przykład pięciominutowej owacji na stojąco w wykonaniu 98 tysięcy. Ale tej... czy to było pięć no tak, 5 minut odmierzone specjalnie, żeby symbolizowało 5-0? No nie, nie, ale tak po czwartym golu Około <golny> tak, 60 minuty meczu, jak Barcelona utrzymywała Butla, się... Muslam, że przestań mi lizać, przepraszam. <golny> Kiedy Barcelona utrzymywała się przy piłce właśnie tak już dosyć długo, a jak już jesteśmy przy psach, to piłkarze Realu Madryt biegali jak, jak pies za patykiem, za piłką, tylko są w są, są subtelu. bardziej skuteczne. Tak, czy łapią patyk, a ci piłki jakoś nie, nawet powąchać jej nie umieli. No i to pierwszy raz, pierwszy raz byłem na meczu, w którym nagle umilkł doping, który był dosyć głośny. Nawet, że jakbym miał bardzo głośny. Jak dobry? na Hiszpanię. W, znaczy w ogóle na, no, na Ganderby zawsze jest dobry doping. A tu był wyjątkowo, wyjątkowo było głośno. Ja nawet wiem w którym momencie nastąpiła ta owacja. To wtedy, kiedy było to podanie piętką. Takie. Któreś z rzędu tak, tam tak. była taka akcja, że zawodnicy Barcony przemieszczali się. Przemieszczali Nie pamiętam, się w spo... stałem. <laughs> znaczy ja też, no bo wsta, wstali wszyscy na stadionie. Umił um, doping. E, i, wszyscy w... I wszyscy klaskali. Lokalu, Nie na stadionie. Tak. Dlatego, że wysunęli mu spod tylnej części ciała krzesło, na którym siedział. Pod tylnej części ciała jako rzeszek. Tak. <grafy> no to, to jest jedna rzecz, rzeczy, których nie, nie było widać. Nie było też widać na przykład reakcji trybun wtedy, kiedy Cristiano Ronaldo po raz drugi czy trzeci zgubił piłkę w sposób jakiś w ogóle kuriozalny. I trybuny zareagowały, przestały go nawet wyzywać, co robiły dosyć skutecznie przez dłuższy czas. To reagował śmiechem po prostu. Został wyśmiany regularnie. No, tak jak powinno się reagować na, na taką postawę. Człowiek, który dostał złotą piłkę, kiedykolwiek, nie powinien sobie pozwolić na taki mecz. Nie no, to, to jest jak, to no, jest to, jak, jak bo... napisałem w jednym z komentarzy, że. że nie że po powinien raz... dostawać nigdy złotej piłki po <śmiech> prostu <śmiech> raz, to jest. To jest... Tak naprawdę to jest świetnie rozreklamowany piłkarz, ale jak pokazuje jego historia, jest to piłkarz znaczy on, jak... dobry, ale tak naprawdę dobry przeciętny. Ale wtedy, wtedy kiedy on dostawał złotą piłkę, ja byłem absolutnie zwolennikiem tej złotej piłki dla niego. Ja go nie lubię bardzo. Nie, nie, no To jest, to jest przede wszystkim Miał zawodnik, który salon. był od początku kreowany był na, na zawodnika, który potrafi poprowadzić drużynę i sam wygrać mecze. Znaczy, po czym nigdy w swojej historii tak naprawdę nie zaczął dobrego meczu. Znaczy nie, on prowadził drużynę i no. wygrywał mecze, ale nigdy Mecza dobrym i przeciwnikiem ważne. i ważnych, przeciw, no właśnie, ważnych no meczów, meczach. Tak? Tak. On potrafił wygrać z Wigan w Lidze Angielskiej mecz no właśnie, na przykład tak, sam tak, czy, tak. czy tam z jakimś innym Boltonem na przykład, nie umniejszając w momencie, kiedy dochodziło naprawdę trudnych meczy i ważnych, No ten zawodnik nie istnieje. no I tutaj i tutaj po raz kolejny się okazało to samo. I to nie ma znaczenia w jakim klubie, nie ma znaczenia czy w reprezentacji. Znaczy, to, jest, to, jest, to jest Problemem Realu Madryt w ogóle w tym meczu było to, że oni nie mieli w ogóle żadnego lidera. Ani na ławce, bo Mourinho wprowadził trzech defensywnych piłkarzy po to, żeby bronić, żeby nie przegrać więcej niż 2 do 0. Co mu no, się nie udało? Co mu się nie udało? Nawet prasa hiszpańska napisała o tym, że przegrał dwa razy w tym meczu. Po pierwsze przegrał, bo chciał grać w swoim stylu i w tym stylu przegrał, a po drugie wtedy, kiedy ten styl zmienił na jeszcze bardziej defensywny, to przegrał w drugiej połowie 3 do zera w stylu kompletnie kompromitującym. Więc no generalnie Florentino Perez skomentował to w ten sposób też na drugi dzień, że była to odkąd chodzi i ogląda w ogóle mecze Realu Madryt, a chłopak już ma parę lat, to była najbardziej kompromitująca, i osiągnięta w najgorszym możliwym stylu porażka Realu Madryt. Że on nie widział takiego meczu Realu Madryt e, w, wa, ważnego spotkania ty, typu Grand Derby, tak? E, no rzeczywiście e, ta prasa madrycka nie zostawiła nie zostawiła na, na madrycka dodaje, nie zostawiła na Realu Madryt suchej nitki. Dość powiedzieć, że Marka, czyli madrycki dziennik, wytypowała do pierwszej jedenastki kolejki jedenastu piłkarzy Barcelony. No ale to szybko im przeszło, bo potem był jakiś taki komentarz, taki edytorial chyba od naczelnego Marki, gdzie już było... To znaczy konie, chodziło, chodziło oczywiście o napinkę związaną, bo jak się okazało, że Barcelona może nie zdążyć na mecz z Osasuną i może być walkover co zresztą było kompletną kompromitacją w wykonaniu głównie prezydenta Barcelony, czyli Sandro Rosella, to, to, co oni wykonali przy okazji ustaleń dotyczących tego meczu. Jak można zaprzepaścić w ogóle wysiłek zespołu, jeżeli drużyna by się spóźniła jeszcze 15 minut, to cały wysiłek włożony w mecz z Realem Madryt po prostu yy, się rozsypał. Właśnie, mnie, to, mnie to najbardziej zdziwiło to, że, że jakby, jak rozumiem, te, te, te, te problemy były w całej Hiszpanii, a tylko jedna tak. drużyna miała problemy ze zdążeniem tak, na mecz, tak? Tak, znaczy, jedna to jeszcze dru... nie mieli aż tak daleko. Je, bo, jedna, tak. Bo, jedna, bo jedna drużyna wybrała sobie na prezydenta człowieka, który kompletnie jest nieprzygotowany moim zdaniem do pełnienia tej funkcji, dlatego że tak jak jadę po Roselu od samego początku, to do, dał mi ko ko kolejny dowód na to, że on się do tego nie nadal. No. Tak jest. <laughs> Brawo. Ma rację, bo dla... tak. On, on zrobił to w ten sposób, że zadzwonił dzień, dzień przed meczem do firmy zarządzającej lotniskami i po prostu do, otrzymał ustnie informację, że loty będą wznowione w sobotę. Rano, podczas kiedy. I uwierzył. I uwierzył w to i nie dostał tego na papierze. Po czym zadzwonił do Federacji. I powiedział, że jak Zdążymy. Tak, tak. Tak, Będziemy. Tak, a poza tym zadzwonił i jak już wiadomo było, że, że loty są odwołane i że Barcelona nie wyleci ani o 11, ani o 13 do Pampeluny, to dostał telefoniczną informację, że kolejka zostanie znaczy mecz Barcelony zostanie przełożony na niedzielę na godzinę 17. Ale tak. A bestia się obudzi. Sandro Rossel źle wpływa nawet na zwierzęta. Z reguły spokojne. Tak. No dobra, wreszcie, wreszcie jesteśmy. sami wstąpi za chwilę. Możemy pogadać o pierdełach. Byłem <grym> ostatnio w Kinie. Na szwedzkim filmie. Na szwedzkim filmie, to, na szwedzkim filmie to, ale, szwedzkim ale chociaż to był festiwal w Skandynawii. W Skandynawii. tak. A to, to, to Od kiedy Szwecja jest w Skandynawii? No właśnie. To od kiedy Skandynawia jest w Szwecji? No to cóż, że Szwecja jest w ja wiem, to był ten film o metrze. Nie. Tak, o metrze. Nie, to był film o człowieku, który się masakrował przez metro. Skandynawskie. Skandynawskie, <grym> skandynawskie metro, tak. Skandynawskie A metro. czy skandynawskie metro jest też takie fajne, jak na przykład takie więzienia skandynawskie, albo szwedzkie, takie ładne? Nie, wyglądało całkiem, całkiem normalnie. Brudne było? Nie, nie, na no, czyste. No. No brudne metro Szwecji. A więzienia, więzienia w Skandynawii są? Brudne. No właśnie nie, właśnie są o, czyste. No tutaj metro nie jest. Sandro Rosel, tak. tak, ten Sandro Rosel Ten Sandro Loser tym sekatorem. W Szwecji w metrze. W Szwecji w metrze tym sekatorem. On tam on tam bardzo mądry. Tak. No to o Barcelonie już tyle. No i uwierzył Sandro Rossell, że w to, że ten mecz się odbędzie w niedzielę o godzinie 17.00. To jest kolej. Kolejim Kolejnym dowodem. W sensie, można było jeszcze zejrzeć wszystkie precelki w międzyczasie. No właśnie właśnie. Nie, nie mówię, że dzisiejszy podcast jest pod hasłem precelki. Wezmę dwa. Jeżeli Wy sobie wyobrażacie, że ja coś z tego wytnę. <śmuszczak> Jesteście w grubym błędzie. Ja bym wyciął. <śmuszczak> no, no i uwierzył. Po czym okazało się o godzinie tam chyba 14, 15 czy 14 do Pampeluny jest 450 km, że jednak mecz nie zostanie przełożony i Barcelona musi być o godzinie najpóźniej 20.30, chociaż planowo mecz tam miał się zacząć o 20 w Pampelunie. No i zaczął się wyścig z czasem. Dosyć kuriozalna sytuacja. Już nie mówię, że najpierw wypadałoby zadzwonić do klubu z Pampeluny i zapytać się o to, czy, co oni na to, że chce się przełożyć ten mecz, bo tego wymaga szacunek do przeciwnika klubu w końcu zaprzyjaźnionego było nie było z Barceloną i Joan Laporta nigdy z nimi żadnych problemów nie miał, natomiast Rossell swoją prezydenturę zaczął od pierwszego wyjazdu do Pampeluny w ten sposób, że zraził do siebie i kibiców i zarząd, zarząd drużyny. No, zawsze lepiej mieć więcej przyjaciół w lidze, bo wrogów Barcelona ma dosyć zamożnych przy końca Espina <śmiech> I, w, i, w, i w federacji. Także no, dla mnie kompromitacja kompletna. No, Barcelona zdążyła, prosto z autobusu praktycznie wyszli na boisko, wygrali 3 do 0, mecz bez historii. No ale to nie o to chodzi. No. No, chodzi, o, chodzi mi o zachowanie, e, zachowanie w stosunku Może do... Coś logistycznie nie działa, mówiąc. Czy logistycznie, to jak się nie ma znaczy, na papierze... Mózgi, mózgi nie, działają, nie działają. logistycznie. Powiedz mi, czy pojechał pojechałbyś gdziekolwiek, jakbyś nie miał na papierze, że... Jakbyś <laughs> jakby się myślał, że jest dla pana bilet, tak. Ma pan miejsce w samolocie. To w Australii tak jest. <laughs> Może jeszcze coś o Grand Derby. No co o Grand Derby? No wszyscy widzieli te, to lanie i, i tak dalej. Y... No to, był, to, to był naprawdę smutny. Ja, ja spodziewałem się dużo ciekawszego meczu i bardzo liczyłem no, na to, że że po tym, jaką Ale to ty wierzysz w magię wcześniej. Mourinho? Czy w co ty uwierzyłeś? Że oni nie, mają nie. dobrych piłkarzy? Że w drużynie, która ma dziesięciu wychowanków i wszyscy poszliby na śmierć w tym meczu, żeby udowodnić, że są lepsi od Realu Madryt? Nie, nie. W Realu Madryt jedynym człowiekiem, który wiedział, jaka jest waga tego spotkania, jest Iker Casillas? Ja miałem, miałem nadzieję na to, że, że mecz choć w jakiejś części będzie, będzie wyrównany no, i, i będzie przez to ciekawe. Nie, nie był wyrównany nawet przez 30 sekund. Nie będziemy opowiadać o meczu, który był, jak słuchacze go będą słuchać, to będzie 10 dni po meczu, tym, ja raz to co, robiliśmy. A poza tym, jak ktoś tego meczu nie widział, to niech nie słucha dalej. Yy. Czy nie? Znaczy, jak, jak, jak, ktoś, jak ktoś tego meczu nie widział, mówię o Granderby, to niech lepiej sobie ten mecz obejrzy. Albo nie bo, na podcast na przykład o, o tym. Bo no, warto. Yy. Dość tak, znaczy też spotkałem się z takim komentarzem na drugi dzień, też z madryckiej zresztą prasy że nie żartowałem, słuchajcie jeden, dalej, nawet jak nie widzieliście Jeden, jeden, jeden pan dziennikarz napisał, że należałoby jeżeli, jeżeli w piłce nożnej jest jeszcze coś do wymyślenia, to Barcelona już to właśnie wymyśliła i w tej formule jaka jest dostępna piłka nożna osiągnęła sufit, jeżeli chce się w piłce nożnej zobaczyć coś innego, to należałoby zmienić jakieś przepisy bo to co można wycisnąć ze współczesnej piłki nożnej w tych przepisach, Barcelona wycisnęła właśnie przy okazji no, Ja, ja, ja, ja, ja bym, no, bym, się nie, bym się nie zgodził. A, no. to nie ja mówię, to, no powiem, to ona pisała prasa w Madrycie. Ja przypomniał po tym, jak... na przykład no, Milan, który... no, ale sprzed paru lat... Oni byli w stanie tak, szoku. ale Milan wtedy, tamten sprzed paru lat to było tak, że obrońcy mogli podawać do bramkarza, jeszcze on łapał piłkę w ręce. E... Niby tak, ale mimo wszystko Milan wtedy jak dobrze pamiętał, to Ligę Mistrzów, znaczy wtedy Puchar Europy to wygrywał ile? W razie ale... Parę razy z tak, ale... rzędu, a, a wiesz, parę razy w ciągu tam pięciu, ja, sześciu lat. Ja, ja wiem, że pojedynek wieloryba z Lwem jest niemożliwy, ale chodzi mi o to, że gdyby tamten Milan przy tych samych przepisach gry w piłkę postawił przeciwko tej Barcelonie, to prawdopodobnie skończyłoby się takim wynikiem, jak, jak ostatnio na Camp Nou, czyli 5-0 dla Barcelony. A to są kwestie nieporównywalne. Nie, Jedyne, co jest wymierne, co możemy postawić, to są, to są jakby sukcesy i zdobyte puchary. No to, i to i cieszy, wtedy, na razie cieszy, że, tamten Milan... Że, że redaktor zawada, tak chętnie cytuje prasę madrycką. Nie, bo cytowanie to prasy... Raz na 10 lat. Nie, bo cytowanie... A właśnie nie. ostatnio raz do roku tak, wychodzi, że, że można. Nie. Chodzi, chodzi o to, chodzi o to że w meczu Nawet Rona dwa nie, razy w roku. Nie miała przeciwnika. No. Oprócz e... tego, że zagrała świetne spotkanie. To po prostu no, nie miała z kim grać. No. No, tak Ale naprawdę, to, że... że przeciwko komu. Przeciwko przeciwko koło. Koło. No tak, ale ja przed, przed tym też w tej samej prasie i nie tylko, bo w samym świecie słyszałem, że do Barcelony przyjeżdża najlepszy Madryt w historii, że przyjeżdża drużyna, która wreszcie ma trenera, wreszcie ma charakter, nie przegrywa meczów przez czwarty miesiąc no tam z rzędu. To dziennikarzom. No, no, no nie kolega no, no, wierzy dziennikarzom. Dobrze, a to co mówisz to są fakty. To, że nie, nie przegrali no. meczu tak, czterech tak, miesięcy no, wiesz, to jest słyszałem, fakt. Słyszałem, że to jest tak, drużyna, do... która, która potrafi odebrać piłkę, że jej obrona jest monolitem, że świetnie gra z kontry, Jakoś na boisku tego nie widziałem, no nie było. podczas kiedy Real Madryt na przykład z Milanem poradził sobie na swoim boisku w 4 minuty. tak? Dwie kontry po czterech minutach nie było meczu. Widziałem wiele świetnych spotkań Realu Madryt w tym sezonie. Prze Ale to też jest pytanie, jak dokładnie został rozegrany ten konkretny mecz. Tak, Bo tak. wiadomo, że Grand Derby to jest no, spotkanie to jest to specyficzne. specyficzne i tutaj po prostu trzeba powiedzieć, że Barcelona najprawdopodobniej i na pewno jest lepszym zespołem w tym momencie niż, niż Real. Natomiast różnica klas nie jest aż taka jak wyglądało tak, jak w to w meczu. Grand Derby, więc pytanie jest takie co się z nimi stało i tutaj no niestety większość winy spoczywa na trenerze który nie potrafił odpowiednio zmotywować zawodników, nie potrafił odpowiednio zawodników ustawić, nie potrafił dokonać odpowiednich zmian. Bo na grand erby... Nie potrafił opanować sytuacji, kiedy jakby jego plan, z którym przyjechał na, na Camp Nou się nie sprawdzał. Znaczy on się kiedy rozsypał w czwartej minucie w czwartej no. minucie i w tym momencie każdy trener światowej klasy podejmuje takie kroki, żeby swój zespół podnieść z kolan. Ja nie widziałem, żeby Mourinho cokolwiek takiego zrobił. Nie. wprowadził trzech defensywnych piłkarzy. Na no, tak... też jest tak, żeby łatwo tak po meczu powiedzieć, tak? No, jakby... ale, tak ale jak, jak wyglądała uzda... jego twarz w 30 minucie? No, on nie rozumiał, który, okay. on, on był jedynym, rozumiał. No to, on, to prawda, to był bo... zawodnik, który zresztą coś próbował grać w ofensywie, no, tak naprawdę. Myślę, że dla niego była to nowa no, to sytuacja, bo ja nie pamiętam, żeby Murinio kiedyś takie lanie dostawał właśnie N nigdy. w pierwszej połowie, tak? Murinio nigdy nie przegrał meczu więcej niż 3 do 0 jako trener. Więc on też stanął przed sytuacją dla siebie nową, jakby nie było no, no, ja i sobie troszkę nie poradził. Sobie, no. <laughs> tak. no ale w momencie, kiedy po kilku minutach przygrywał 2 do 0, to w tym momencie powinien coś zrobić. Zrobi. No, on coś zrobił. Puścił Jak lasane okazało... za Ozila po to, żeby nie przegrać wyżej. Tak? No, to, to jest kompletnym absurdem. Bo, no. to jest, bo zdjął jednego chyba, jed... chyba najbardziej kreatywnego zawodnika na boisku, jakiego posiadał. Nie, no dla, niego, tak. dla niego jedynym sposobem, to co, co pokazało wcześniej mecz z Interem, yy, sposobem na Barcelonę, to jest po prostu zamknąć się na swojej połowie, postawić autobus i, i w ten sposób Tak, ale grać. No. Mówiłem o tym przed meczem na podcaście, że w tej chwili w Realu Madryt nie ma wykonawców, którzy mogliby wykonywać zadania defensywne w takim stopniu, w jakim wykonywali to piłkarze Interu. Nie ma po, zawodnika pokroju Cambiasso, nie ma zawodnika y, pokroju napastnika, tak, bo Eto y, w grze obronnej jest od Cristiano Ronaldo lepszy tysiąc razy. Nie, no, Eto, Eto ma nie serce, brali, nie. siłę. I charakter. Cristiano Ronaldo, jak, jak, Mach, go mija, jak go zawodnik mija z piłką, to, to zachowuje się jak starsza pani, której odjechał autobus. Nie, on się zachowuje jak dziecko, któremu w przeszłości nie <śmiech> Bardzo bym ten. prosił, żeby nie obrażać starszych pani. <śmiech> no stoi i <śmiech> ja macha torebką, że jej autobus odjechał. No <śmiech> Gdybym mu włożyć w ręce torebkę, to tak by to wyglądało. E, nie ma zawodu. Nie... Dowolnie wybranego piłkarza Interu Mediolan, którego, który, którego miał. Pod swoją wodzą Mourinho wstawiasz i on jest lepszy od każdego. Może, no nie wiem, co, no, co no, Może z wyjątkiem Pepe, który wbrew pozorom zagrał dobry, dobry mecz przeciwko Barcelonie, chociaż włożony był strasznie, ale parę razy no, wy, ja wygrał. Nie wiem, czy piłkę. Zagrał dobry nie, mecz, nie, no, nie faulował. Do, to, no, nie to, nie faulował, to Zagrał nie, go, trzy razy w czy, czystym może ślizgiem. tylko tak. Tak, taki. W, trend może. mały tylko, że w związku z tym, co powiedziałeś o piłkarzach Interu, to tak, takim tylko powiem, że to świadczy o tym, że Murinie jest, to może nie jest wielkim wyczynem, sporo lepszym trenerem od Beniteza na pewno, bo Benitez z tymi samymi piłkarzami, których ma w Interze nie, nie radzi sobie Przemierne, zupełnie. Tak. <laughs> No nie, Benitez sobie zupełnie nie radzi. Jest mistrzem przecież zespołu. Tak. Tak, Benitez tak, od dłuższego czasu jest takim mistrzem. No tak, a wracając do Derby, no to ja też jeszcze bym taki był, nie tu, że chcę jakieś siać defetyzm i wbijać szpilę, no ale pamiętajmy, że to jest pół sezonu dopiero. Tak, tak, no zdecydowanie, tak, jeszcze przed, przed Barceloną jeszcze jest okres roztrenowania, jeszcze jest okres e, wtedy, kiedy w lutym e, jeszcze robi... Jeszcze jest przed nim robi... jak, jakiś kryzys na pewno, bo tak, to nie tak, ma szans, no, żeby, żeby nie, ale to wcześniej czy później... Nie, nie obrażajmy naszych słuchaczy, no. No, nie, wszyscy to wiedzą, każdy, tak. każdy, kto ogląda piłkę nożną dłużej niż pół roku, zdaje sobie sprawę, no nie, że takie wie, jest natomiast, natomiast, no to jest, natomiast wtedy, kiedy pod, pod, podbijano bębenek i wszyscy mówili, gdzie ta Barsa po, po porażce z Herkulesem Alicante, wszyscy mówili, jakie bęcki dostanie no od Realu to, samo, to, to, jest jest bzdura, to, jest, to jest dokładnie to samo. To jest bzdura. To jest dokładnie to samo. Tak jak się nie, nie, nie ocenia zespołu po jednej przypadkowej porażce, hmm. tak samo nie można ocenić po natomiast... wyjątkowym, tak naprawdę historycznym zwycięstwie. Znaczy, to, to... wiesz co, bo nie, no, zobacz, prawda jest zobacz, taka, że zobacz, zaraz Guardiola... wygrał z Walencją 2-0 bodajże tak. i, i generalnie rzecz biorąc dalej się liczy grze, Oczywiście, oczytu, że się liczy i no, będzie się liczył do samego i końca prawdopodobnie do samego I może być i, i... tak, że w ogóle sezon się skończy zupełnie inaczej Natomiast to, co ja chciałbym podkreślić to to, że y, trener Guardiola y, granderby to on ma we krwi on poprowadził Barcelonę w pięciu meczach grand Derby i ma bilans bramkowy 16 do 2 w tych meczach, a te dwa gole, które Real strzelił, to chciałby o nich jak najszybciej zapomnieć, bo to było w 2 do 6 na swoim boisku. Także yy, i Guardiola jak wie, że ma mecz yy, z Realem Madryt w listopadzie, to drużyna ma być tak przygotowana, żeby w tym listopadzie chodziła jak w zegarku. Jeżeli drużyna ma być przygotowana na wiosnę yy, taktycznie, yy, fizycznie, zobaczcie, że Cały czas, przez wrzesień, on mówił, tonował, mówił, my w piłkę będziemy grali w listopadzie. Ja mówię, że jak on mi coś takiego mówi. Mourinho mówił to samo. Najgorzej mają te drużyny, które w tym listopadzie przychodzi im grać z Izraelem i z Barceloną, bo one są rozwożone po prostu dramatycznie. A później to szło do zetknięcia tych dwóch zespołów, no i okazało się, jak napisali też dziennikarze, że Barcelona wygrywa 5 do 0 z Sewillą, Barcelona wygrywa 5 do 0 z Realem, Barcelona wygrywa 5 do 0 z każdym przeciwnikiem, chyba, że wygrywa z nim 8 do 0. <grywka> I to, tak, tak wygląda listopad w wykonaniu Barcelony. No, w Lidze cztery ostatnie mecze to jest bilans bramkowy 16-19-0 to jest jakiś w ogóle absurd. No. To jest to, czym się zachwycaliśmy w Chelsea na początku sezonu i takimi rzeczami należy się po prostu zachwycać, jeżeli drużyna potrafi utrzymać taką formę, niezależnie od przeciwnika, wygrywać 6-0, 6-0, 8-0, 3-0, nie tracąc goli z tyłu, jednocześnie grać pięknie, efektownie i skutecznie. Zachwycaliśmy się Chelsea, kiedy był na to czas. Teraz jest czas na to, żeby zachwycać się w listopadzie Barcelona. Barceloną po prostu. Czy będziemy się nią zachwycać w lutym, w marcu, czy w kwietniu? Czy czy w Lidze Mistrzów, czy, czy w Lidze, zobaczymy. Być może będziemy się zachwycać grą Realu Madryt, bo Mourinho na pewno czas na to, nikt go nie wyrzuci stamtąd, także być może będzie czas no, na, na to, pewno, żeby... Na pewno, na pewno to przemyśli. No. aczkolwiek ja nie jestem jego zwolennikiem i to, co się stało, akurat mnie jakby cieszy, znaczy, no, ja mi się noca. Ja się generalnie zgadzam z tym, co mówicie, no to w tej chwili gra Barcelona, to jest jakiś absolutny kosmos, no to jest w ogóle no. parę goli w, w meczu 3-0 no, no. się skończył. Z czego dwa gole były po takich akcjach. Nie wiem, pro Evolution Soccer ciężko tak, tak, taką akcję zagrać z przeciwnikiem, który nie umie grać i pada, pach mu wypadł z ręki właśnie i, i nic nie robi. Nie, to jest, znaczy to, to, to prawda, że przez ostatnie 6 tygodni to w zasadzie bierzesz dowolny mecz Barcelony i, no. i jest parę akcji tego typu. A dzisiaj, właśnie dodajmy jeszcze, wracamy z meczów tak. Ligi Mistrzów, gdzie Flamassia pokonała pod no tak, no Kazan no A tak, tak. No bo to jak, jeżeli w składzie gra Wiktor Vasquez, jeżeli gra Bartra, jeżeli gra Fontas, jeżeli gra Dos Santos, yy, przypomnijmy, że ten rubin Kazan, jakby nie było, to z Barceloną w dwóch ostatnich edycjach Ligi Mistrzów, Barcelona nie mogła tego meczu wygrać. Teraz był piąty mecz dopiero, yy, yy, aż, tak, w którym to Barcelona bez większych problemów, grając absolutnymi rezerwami tam z pierwszego składu, to na boisku yy, był yy, Busquets. Bo nie mógł być piąty. Dwa razy w grupie z nimi grali no To mógł być czwarty albo szósty. No, bo zagra się zawsze parę, mecz. dwa mecze. O mecz meczu teraz, teraz był A reważ. no tak, to jakoś tak. No, no dobrze, no w każdym no. razie tak. Z, czwarty. Z, z tego głównego czwarty. składu było niewielu. tak Messi się pojawił potem. No tak, to był Busquez, był, Mes... Busquets, był, Pique tak, i, był Pique. i właściwie wszystko. No. także A Rubin, no co, no Rubin, szkoda się nad nimi pastwić, szczególnie, że lepsze zespoły dzisiaj typu Intermediolan kompletnie sobie nie poradziły. No Wiemy, kto gra dalej. Widzę mistrzów. Znaczy, w... jeszcze nie, mistrz nie uszkodzimy, bo nie ja je ustro, jutro, a właściwie dziś. Tak. Bo już, już po północy już mamy prawie. jeszcze tam parę ostatnich rozstrzygnięć. Przed natomiast, natomiast myślę, że powinniśmy szybko i płynnie przejść teraz do meczu, do, o którym wolałbym jak najszybciej zapomnieć. Czyli do meczu, z którego Przeleciałem się szybko z Barcelony do Poznania i jedyne 30... cztery razy. Zwycięski mez, o, o, o, o, roz... o historycznym awansie. Powiem Ci, redaktorze. Bardzo to ogląda przed telewizorem. Powiem Ci, redaktorze, Erneście, jak gdybyś <grym> musiał stać tam tyczką do dźwięku, to myślę, że stałbyś tam nadal. No, no nie, od, odwiz, odwiz przyszła, jest szansa, że dziś, ja się, dzisiaj, byś, dzisiaj byśmy cię zgarnęli ja natomiast, od, kuli by natomiast tyczkę miałbyś w rękach na pewno nadal Bo ja, ja po czterech dniach odzyskałem czucie w koniuszkach palców wskazujących Gdyż przymarzł mi aparat fotograficzny do dłoni no, Raptem trzymałem go 20 minut Kiedy śpiewaliśmy taką piosenkę Następna zima przyjdzie wcześniej niż myślisz no i przyszła. W każdym razie faktycznie było zimno, to trzeba przyznać, ale najbardziej to ja zmarzłem, jak wracaliśmy ze stadiony, albowiem okazało się, że nie ma innego, innego sposobu, żeby się stamtąd wydostać, jak jedynie ciąć z buta. Nie jeździły żadne autobusy? Jeździły, tylko spróbuj nie, do Ale autobusu. one jeździły w tym sensie, że stały. A, Więc A tramwaje, szybciej tak. tramwaje próbowały jechać. Tramwaje próbowały jechać, tylko, że bardzo dużo duża ilość kibiców próbowało się dostać do tych tramwajów, więc my cieliśmy z buta i ja naprawdę po raz pierwszy poczułem się, zrozumiałem, jak musieli się czuć napoleońscy żołnierze wracający z pod Moskwy. A do tego poza nie tam, gdzie byli przegrani, a to byliście zwycięzcy. Zwycięskim z remisem. z Zwycięskim remisem. No, ale no, zwycięzcy, no. Znaczy... Ja byłem na Murawie. Znaczy, i... znaczy muraw... na Murawie no... to mogłeś przez pierwsze 15 minut. Nie, no, byłem, na Murawie. byłem przed meczem na Murawie A. i jeżeli ktoś mówi, że tam była włączona e, podgrzewanie tej Murawy, to chyba się z koniem na łby pomieniał. Nie, ale wiesz, to tak ty, działa. Ta, znaczy, no to był beton, to był ta Murawa. No, mura, no, koń na pewno by nie próbował na tym nic zrobić, poszedłby do domu. Znaczy istnieje, istnieje Tam był beton. Jak, jak już rozmawialiśmy o tym stadionie cudownym w poprzednim podcaście, istnieje spora szansa na to, że, ten, że to ogrzewanie działało tylko że ono nie miało szansy zafunkcjonować przy tym, przy tym mrozie to no. słabo działało że ono po prostu jest lipne znaczy, no. ona, tak, jak, znaczy, tak jak wiele uchybień które należy. rozmawiając z naszym wspólnym ]em. serdecznym kolegą przyjacielem Kubą, który robił tam zdjęcia on mnie przekonywał, że robił na wielu stadionach w wielu warunkach ciężkich zdjęcia i no, mówił, nic, nic się nie martw na murawie będzie cieplej ogrzewanie poczujemy, wiesz, będzie ten było tak cieplej, że w nie. szóstej minucie meczu postanowiłem iść do środka, gdziekolwiek to było. Nie, no, prawda jest taka, że że bodajże dwie kolejki te yy, w, wcześniej w ekstraklasie był mecz Korony. W takich warunkach rozgrywany właśnie... No nie, bez przesady, nie. nie było tak zimno i nie było tak obfitych opadów śniegu. Nie, no, bo no, ale jednak bo na wszystko okazało się, że, że jest biało, to tylko i wyłącznie dlatego, że za późno włączono po prostu ogrzewanie murawy. A Znaczy wiesz, wiesz co, no, bo to, to też jest tak, że ja rozumiem, że się, jak jest Sypało naprawdę diabelsko. Znaczy Z tym, co było w trakcie meczu, to żadne ogrzewanie by sobie nie poradziło. Nie poradziło, było za dużo. Nie, nie i tylko mówię nie nie o pada. tym, że, że w ogóle. Ta, no bo tam było tak, że tylko, tam... że przed meczem nie padało. A znaczy mnie ten mecz przypominał, hoke... jest taki, w Rosji się gra w takiego hokeja po 11. Na takich dużych boisach. Tak, no, tak. Włoskie prasy, włoska prasa pisała, że mieliśmy Del Piero, ale nie wzięliśmy ze sobą greckiego i dlatego, <głos> <głos> dlatego się nie udało wygrać. Znaczy, nie udało się wygrać, nie, bo oni mówi, że Alberto Tomby nie wziął. Tak, tak to, to też. Ale Łoń grecki... Grecki... grecki też się pojawia. Tylko, tak, że on ale... tak we, we włoskim zespole to tak średnio by występowało. No, dlaczego? No, Najbardziej znaczy, to bardziej to no, do no, zespołach w zespołach no, Jak no, tak. no, no, to jest e, na lekarstwo. To też prawda. <głos> znaczy, znaczy ja, jak wszedłem na tą murawę, to stwierdziłem że ten mecz po prostu nie powinien się odbyć, bo raz, że można sobie tam było popsuć zdrowie, dwa, to w ogóle w niczym nie przypominało warunków do gry w piłkę. No nie, był piecoś... zainteresowany tym, żeby to przekładać. Oczywiście, bo tak, nie. Włochom nie zależało tak naprawdę na tej lidze europejskiej. czy znaczy, jak im nie zależało, gdyby Włosi mieli trochę więcej szczęścia, no, bo, bo tak, im zabrakło tak, szczęścia, tak, bo prawda. Juventus z całym szacunkiem dla Lecha Poznań, który no, no, osiągnął osiągną świetny, osiągną świetny wynik, a wychodząc z tej grupy i walcząc, oczywiście walczyli dzielnie i w tym, i w poprzednich meczach i to im należy oddać. Juventus ten mecz powinien wygrać 3-4-1. Gdyby im wpadło to, co im, to że Del Piero spudłował no tak. głową, to, że tam parę rzeczy powinno po prostu nie, no, wlecieć. Jasne, oczywiście, no. znaczy, wiesz, no bo to jest tak, według mnie mecz warunki takie jak panowały, znaczy ja tam nie byłem, ale, ale warunki takie jak panowały w pierwszej minucie meczu nie odbiegały od warunków, w których są rozgrywane mecze Ligi Mistrzów tak właśnie się, tak. w Kazaniu, w Moskwie, tak. ja, czy, czy w Kijowie, się, prawda? Się. Tylko zimnie e... było. Było, były mecze no w Rosji, i w takiej były, temperaturze w, Norwegii, w Rosji, i w Norwegii, tak. Kiedyś Chelsea odpadała z no drużyną jedy, Stromse. W, w, w, w pucharze UEFA w 98 bodajże roku. Najzabawniejszą rzeczą tam było jak rud Hulic wtedy grał w Chelsea. Wyglądał jakby mu na głowę tak waty cukrowej tak, nałożył, tak, tak. bo na dredach, mu, na dredach mu już nie topniały, mu, śnieg mu już, już nie topniał po prostu. Nawet tak, tak śnieg sypał. Nie, z Bergen, przepraszam, nie z Branem Z grali drużyna Chelsea. Polecam, no. jak ktoś sobie znajdzie w YouTubie. Nie do wiary, bo piłka się nie odbijała w śniegu, grzęzła po prostu w śniegu, tak, a to, mecz nie został przerwany, został no dokończony tak był, i Chelsea tak było, odpadła że, z tym Brannenbergiem. Że gdyby takie warunki, jak były w minucie, powiedzmy, 45 czy 50 panowały na początku, pewnie to by ten się mecz nie, znaczy, on się nie, nie odbył. Nie rozpocząłby się. Nie rozpocząłby się, bo nie bo tak. Się, tak. No, a później po prostu, no, już... Pod, już uznali, że już szaf, to, niech to niech, no, znaczy, Jedynym rozwiązaniem dociągną... w takiej sytuacji byłoby go dokończenie następnego dnia w południowych. Ale teraz jest Kwestia tak, co zrobić z kiwicami, co zrobić z transmisją i tak dalej, i tak dalej. A poza tak, ta tym następnego dnia, jak pamiętam, o 12 nie, był było tak równie źle, tak. więc Albo to by, to by nie, nie było żadnych, prognozy były takie, że wiadomo było, że przez najbliższe dwa dni będzie sypać jeszcze, więc to jakby też nie miało sensu. A czy mnie tylko dziwiło jedno. A poza tym ja muszę powiedzieć, że e, działacze UEFA się spieszyli do domu. To na pewno. No, co wiem, bo mieszkali z nami razem w hotelu i tak, od <głos> o, o trzeciej nad ranem się jeden na przykład, awanturował, bo tam się okazało, że przez samoloty nie latają następnego dnia. No tak. I była afera. Bo Ani pociągi wszyscy, nie jeżdżą. Tak, oni wszyscy musieli wyjechać. Znaczy, nie tylko, nie tylko no. znaczy pierwsza, że to, jeżeli, jeżeli sędzia był z Hiszpanii i uznał, że da się grać na początku, to chyba musiało się jakoś tam dać. <głos> nie, nie, Bo on pierwszy by pewnie uciekał, gdyby, gdyby się nie dało. Zamiast no no, ja z nim później, to mówił, że tak naprawdę gore. były jakieś tam takie rozmowy. Z, z działaczami Juventusa, ale tak naprawdę nikt nie wnosił o to, żeby się... Nie, natomiast, w... natomiast no, duży błąd Sędziego... Taki... W końcu zimowe taki... igrzyska odbywały się w Turynie, a nie w Poznaniu. <laughs> prosty, prosty, prosty. Błąd Sędziego był taki, że w pewnym momencie zapomniał tylko o tym, że no, wypadałoby chociaż linię odśnieżać, tak, bo tam prawda. w pewnym tak, momencie powinny, faul, faul w okolicach 16 metra był nie do ocenienia. Czy no to to jest znaczy, karny, ja ja się na wysokości na piątej trybunie, na samej górze, i stamtąd jeszcze coś było widać. Ale myślę, że z, z, z pozycji murawy nie było. Tam było nie, 10 centymetrów śniegu no, pod koniec tak. Zawodnicy, żeby wyrzucić aut, wchodzili z piłką na boisko, nie widzieli gdzie jest linia. Po prostu nie mieli szans zobaczyć linii bocznej, więc notorycznie to nie wchodzili. Przerwać na 10 minut i zarządzić po prostu odśnieżenie linii. No. Czy, powiem Ci, że ja się modliłem, żeby ten mecz. Żeby, tego, się nie żeby a, tego nie zrobiłem. Żeby tego nie robili. A, a, ja myślę, ja że na tym polegało, że i wszyscy piłkarze, i sędziowie, a, trenerzy, i działacze po prostu chcieli jak najszybciej się tamtąd zwinąć już mieli ochotę po prostu Cały stadion, wszyscy kibice tak, tak samo. Tak, tym bardziej, że pamiętajmy, że nawet gdyby Juventus ten mecz wygrał, to jeszcze nadal jeszcze to nie, rozwiązywa, nie rozwiązywało tak, sprawy i nadal i tak Lech mógł być z tej grupy, bo teoretycznie Lech ma łatwiejszy mecz z Salzburgiem niż, niż Juventus, Juventus z City. Z City, City, tak, tak więc... Tak jeśli ci nawet rezerwami, jak, jak pokazali, ja zresztą potrafią zresztą wygrać z każdym. Dobra. Ja Ten myślę, mecz tym wszystkim... meczem. Przede wszystkim trzeba pochwalić zawodników Lecha za, za, za poprzednie za, cztery mecze chociażby. Za poprzednie cztery mecze i za ambicje w tym meczu. No, to, to, to co oni grali. No Wiadomo, warunki były bardzo trudne, ale widać, bo tak. jak chłopaki niesłychanie biegają tak. jak chcą, jak próbują. Wiadomo, że są słabsi, i to było widać w tym meczu, że to są gorsi pod każdym hmm. względem piłkarskim tak naprawdę od Juventusu, od, od ale widać, że chcieli. To jest w ogóle no, w ogóle i wiesz, no i no, pamiętam, I co mówiliśmy wygraje, po tym, no. jak było losowanie tej grupy. Że, tak? nie mają żadnych żadnych szans. że nie mają żadnych szans, że dobra grupa, bo marketingowo fajnie, bo mają dobre mecze, to zarobią sobie, tak będzie dużo ludzi oglądać, przyjdzie pełny stadion i fajnie. A tu okazało się, że poza tym wszystkim jednak z takiej grupy też się da wyjść. I jakby No czekam na losowanie bardzo. Bardzo jestem ciekaw. Słyszeliśmy, że to będzie HPL. Ale Leon w 88 minucie wyleczył HPL z Ligi Europejskiej. na mecz wyjazdowy. Chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz, czyli nie wiem, czy wy byliście na konferencji Bakero po tym meczu. Nie, uciekliśmy. Tak, bardzo mi się podobało, że Bakero powiedział, że dedykuje ten awans trenerowi Zielińskiemu i że w dużej części to jest też jego zasługa. I to takie mam wrażenie, ja chyba z ust polskiego trenera nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Żeby o tak, jakimkolwiek sukcesie, e, cokolwiek o, o, o poprzedniku tak, tak, tak. powiedział. Tak, tak, tak, tak. Także no co by nie mówić, to jednak jakaś taka inny poziom też jakiejś takiej klasy nam tu trener Bakero Tu wnosi. Ja jeszcze chciałem trochę o stadionie. Znowu przeciekał? No nie, bo teraz był taki... <śmiech> teraz, teraz zamarzł. Teraz tak... <śmiech> teraz wszystko, to, co wszystko. wtedy się nalało, to teraz zamarzło. Będziesz tak. wiedział, dlaczego, dlaczego szlanki spadają w wieżowcach. Tak. No. Bo do góry. Tak, więc e, miałem przyjemność oglądać ten mecz z trybuny, na której znajduje się Kocioł, czyli tam, gdzie są wszyscy kibice Lecha. Mhm. To jest trybuna numer dwa. E, weszliśmy na samą górę prawie, na piąty poziom. I w momencie, kiedy mecz się zaczynał, to my jeszcze sobie kupowaliśmy kiełbaski, czyli byliśmy za trybuną w takim miejscu, gdzie są przejścia mhm. między trybunami. I tam w tym momencie, jak wszyscy zaczęli skakać, to ja myślę, że ta trybuna ruszała się w każdą stronę ze dwa metry. To było jak na statku. Jezus. Ja po prostu w pewnym momencie musiałem szerzej rozstawić nogi, żeby się nie wywrócić. I żeby kiełbaska cię nie wyleciała. I żeby mi kiełbaska nie wyleciała. Kiełbaska sobie wsadził do oka. Tak. Nie wnikaj, gdzie on za Bez mostardu, bez mustatu. Innymi słowy, ja wcześniej słyszałem takie plotki, że część kibiców Lecha rezygnuje z pobytu na Trybunie drugiej, mimo zapewnień, że no, nowa Trybuna musi pracować. Bo naprawdę to jest takie wrażenie, że nagle jakby się było na statku. Byłem kilka razy na statku, takim gdzieś na jakimś morzu. Dwa wcześniej. razy na Batorym. Płynąłem do Ameryki. A propos wiecie, to, że oficjalnie, oficjalnie 1 grudnia, Krążownik Aurora został wycofany z marynarki wojennej. Prawda? Rosji? Tak. Ta Aurora. Ta Aurora, tak, dopiero teraz. Dopiero, dopiero a teraz. Diankin? A, nie. a, nic nie, a nie służy. służy dzielnie. Aurora jeszcze miesiąc czuńno... temu, jeszcze jak nie, ty, nie, dzień temu czarny. jeszcze służyła. A kurska dzień, jeszcze nie wycofali. <grymnie. <grymnie> On się sam wycofał. Ja <grymnie> W każdym razie, w każdym razie też po ostatnim podcaście trochę pogrzebałem w sieci na temat stadionu, na temat... Jaki y... marynarski, pana... Pana... Tak. pogrzebał w sieci. Karpia na święta znalazł się okazji i teraz usłyszymy jakieś dziewczyny. Nie, na, statku, na temat w sieci. pana projektanta tego stadionu i to wszystko wygląda bardzo źle. Bardzo źle. Ale tak, dotrwa do euro chociaż ten stadion. No Obawiam się, że może nie dotrwać, ponieważ pan projektant w Radiu Merkury... Okazało się, że stadion jest na były, w ogóle. Były plotki, były plotki że, pan, że, że pan projektant ma szwajcarskie obywatelstwo, sobie wyrobił specjalnie, żeby szybko Spryknie. wyjechać. Tak, ale y, pan projektant w Radiu Merkury... Czy ben... w celi I to... W poznańskim Radiu Merkury stwierdził twardo, że nie ma żadnego y, obywatelstwa Szwajcarii. Natomiast... Y... I to, że mówi za każdym razem, tu się oddycha... Natomiast na pytanie, na pytanie o te wszystkie ustelki stadionu odpowiedział w taki sposób, że to mnie po prostu zmroziło, bo zaczął mówić, proszę, Państwa, bardziej? Nie, że, proszę <laughs> Państwa, Państwo sobie nie zdają ile osób bierze udział przy projektowaniu tego typu stadionu. Kreślarze. <grymne> I zaczęło się po prostu rozmywania odpowiedzialności. niemożliwe nie, nie, nie to jest w ogóle. To, to, to ile ludzi budowało na przykład w 50 latach stadiony w Europie na 100 tysięcy? Albo 1800? piramidę Hopsa. I, no. i, I trybuny trafiają tak, że się schodzi jedna no. z drugą. No. Tak. Nie. i nie masz czesełka. Na takiego. świecie są takie stadiony, prawda? Nawet Niemożliwe. niektóre w Polsce takie teraz powstają. W Kielcach na przykład jest taki stadion. gdzie siadasz na czesełku, tak, siadasz prawda. prosto i boisko widzisz. No. To w Poznaniu nie jest tak zawsze. Także i współczujemy, i kogoś... współczujemy wszystkim poznaniakom, ponieważ po tym pierwszym takim momencie euforii, że jest stadion, który się pięknie w telewizji prezentuje, jak się na niego tak po raz pierwszy przyjdzie i usiądzie też jest wszystko pięknie, tak ten zejdzie ten, ta pierwsza euforia, no to pozostanie moralny kac, taki zgrzytanie zębów trochę. Miejmy nadzieję, bo... że nie stanie się żadna krzywda. Nie Miejmy nadzieję. No i i jak słusznie powiedział Piotr, z którym byliśmy na meczu i któremu dziękujemy za pomoc przy okazji, to, e, to słusznie powiedział, że on jako człowiek związany z Poznaniem i chodzący na mecze Lecha, to on by wolał, żeby budowa tego stadionu, żeby zburzyli to, co tam było i żeby zbudowali od początku, żeby Lech grał jeszcze rok na stadionie Amiki, ale żeby ten stadion był od początku do końca zbudowany prawidłowo. Ale wtedy A nie Dążyli, jak nie zdążyli wybrać. na wybory, A tak, no. No, niestety. No. Siła wyższa, siła wyższa. No, ale myślę, że zdecydowanie lepiej zbudować stadiony od początku do końca. No i no tutaj taki niby był został zbudowany od początku do końca. Dobrze, myślę. słuchajcie, myślę, że to starczy na, na ten. Olechu, o było na, zimno. Cze czekamy no, było na zimno. No, był, był, było na zimno. zimno. Natomiast tak, potem jeszcze wracając z meczu, próbowaliśmy sobie potem jakiś posiłek zamówić do hotelu. To okazało się, że tak naprawdę, że się nie da. Żadne taksówki nie działają, nic nie działa. No, to sklepy jest nie jest działają Jest taka pizzeria, działa. Aha, wiesz, w której dostaliśmy pizzę? Nie. O trzeciej 20 A, chyba. O, w nocy. O, o, o nie o pierką. A około no, 12. O, hmm. A ta seria, o której mówisz, to w ogóle nie działała. W ogóle nie ona nie już nie istnieje. Ona już nie istnieje. Już nie istnieje. No, już bo... Czyli jak zamawialiśmy na, na reprezentacji, to był ostatni moment świetny. Nie, nie, ona działa, no, tylko, że, tylko, że, tylko że. Tylko że tej nocy nie działało. Tylko tej nocy nic nie działało, ponieważ się skończył mecz. I wszystkie drogi były zablokowane, i padał śnieg. No to może. Ja myślę, że teraz powinny się rozleć fanfary. Tada! Aha, bo mówimy, ogłaszamy teraz konkursa. Tak, tak. za moment. Halo, halo! Żeliborskiego stadionu pod Olimpijskiego! Andrzej, zdrowić. W końcu do centrum olimpijskiego mamy niedaleko. To prawda, że tu jest okno, to jej widać. Mamy zwycięzcę konkursu. Tak, Tak. Chcieliśmy ogłosić. Znaczy nie, że mamy go tutaj, nie, no nie że trzymujemy. Tutaj. Jest to stryjek. W zasadzie to można ja zrobić świat. Ja chciałem pogratulować. Tak, w zasadzie. Bo w zasadzie, bo jest w pobliżu. No nie, że teraz chodzi po Boż i czekasz mu, damy laptopa. nie no ale, ale ale myślę, że tak, myślę że, myślę, że zaprosimy tutaj zwycięzcę. Tak, do, do dokładnie, jest w końcu sąsiadem podcastu i myślę, że zwycięzca już wie, że jest ale, zwycięzcą. A ja zapytałem, no dobra, to nie zapytałem na naszego wspólnego kolega Afera, czy wie, ponieważ mieszkał z redaktorem Magdziarzem, jaka jest jego ulubiona zupa. A to wcale nie jest moja ulubiona a zupa. A ja wiem, ale to było takie podchwytliwe przecież. A, a jaka to... jest twoja ulubiona zupa? Moja ulubiona zupa? No, w ogóle. W ogóle na świecie. De... no. zupa de Ale mi się zmieniło ostatnio. No, no to, to dobra. To Teraz jak... moja jest cebulowa. O, cebulowa jest to. Bardzo dobry wybór. No dobra, załóżmy. No no no, wtedy? A wtedy? A 10 lat temu dojechała. jechała twoja ulubiona zupa. Byle jaka, byle ciepła. <laughs> bo on powiedział, że pomidorowa. Nie. Pomidor no wiadomo, wóz... nie, no, nie No wyszło, że rósł. Taka jest odpowiedź na trzecie pytanie. Ale to Aper <laughs> jest wyciędza. <laughs> Odpowiedź na drugie pytanie... No tak, a tak od tyłu to się pogubimy. Tak. Nie, nie, nie, nie, bo tutaj właśnie, właśnie na tym to polega. Była expedite system, jak wiadomo. A odpowiedź tak. na pierwsze pytanie. Właśnie na które... o to chodzi. I tutaj cały problem polegał na tym, że otrzymaliśmy bardzo dużą ilość odpowiedzi, które były prawie odpowiedziami trafnymi. A jakie Ponieważ... było pierwsze pytanie? Ponieważ na, pamiętam. Te pierwsze, na te dwa pytania, na trzecie i na drugie odpowiedzi były prawidłowe, natomiast na pierwsze pytanie, które było jak nazywają się obcokrajowcy, którzy występują stępują w, w, w włoskiej A, tak, reprezentacji. Występowali, występowali, tak, tak? To nagle pojawia się masa odpowiedzi stranieri. A to nie jest właściwa odpowiedź. Niestety. No nie. Niestety, ponieważ stranieri to, to są obcokrajowcy występujący w Lidze Włoskiej. Dokładnie. Po prostu. A tu chodziło o ludzi, którzy y, mając, y, y, u, y, mieszkając w, wtedy w Urugwaju, Argentynie, czy rodząc się za granicą, y, grali w reprezentacji. Naturalizowani Tak, naturalizowani. Tak. I odpowiedź prawidłowa brzmi Oriundi. Oriundi. Oriundi. Izba mnoga, bo dobrze pamiętam, Oriundi. Oriundi. Do chyba. Tak. Więc tak, tak, pytanie numer jeden, Oriundi, tak, pytanie numer jeden o pytanie numer dwa, Expedit System i pytanie numer trzy Rosu. Rosół. czyli zupa Rosu. skóry, jak, tak, jak, jak mówi tak, tytuł. Jedno, tytuł. Jedno, tak, tytuł jedno no, ale jaki mamy, w ogóle mieliśmy lingwistyczny ten podcast? Odpowiedź pierwsza po włosku, druga po angielsku i trzecia po polsku. No. Jeżeli zupa skóry, to po polsku. Po, po kurzemu. Po kur no to proszę bardzo, redaktor przewodzący. Proszę wiedzieć, przewodzący. Redaktor <grym> przewodzący. No prąd! <grym> Redak redaktor. Sprawdzałeś, czy przewodzi prąd? Myślę, <grym> że każdy człowiek przewodzi prąd, gdy sławę się z wody. I w nie czysty, tak. bo czy woda nie przewodzi prąd? Redaktor no. przewodzący i redaktor oporny. <grym> redaktor przewodzący, składający się z brudnej wody czasem też z piwa brudnego właśnie masz jeszcze dla mnie mam. niech powie kto wygra no, a znamy nazwisko a będziemy... czy znamy tylko ksywę znamy wszystko natomiast na antenie podajemy ksywę, podajemy ksywę więc uwaga, proszę o fanfary ta, ta, ta, ta, ta. Nie zwycięzcą pierwszego pierwszego pierwszego, pierwszego konkursu. O laptopa drugiego, bo pierwszy był taki, że są koszulki tylko i będą wysłane zaraz. Tak, tak. właśnie. Proszę sprawdzać maila, bo tam będzie pytanie o rozmiary jakie koszulki no, mamy pytanie wysłać. Pytanie dodatkowe. Jak nie odpowiecie, to nie ma koszulek. <śmiech> Jaki rozmiar nosicie? Małym drużkiem było dopisane. Koszulki i więc... adres, do, na który mamy je wysłać. Tak, więc y, zwycięzcą konkursu już drugiego historycznego, ale o laptopa został Macia. Macie. Brawo. Brawo. że odpowiedział prawidłowo, to jeszcze najszybciej. najszybciej. A jeszcze, Co prawda a je... jeszcze ponieważ, no, ponieważ się udziela w komentarzach, tak. to też yy, miało znaczenie, że, że znamy naszego słuchacza. Znaczy, to nie miało żadnego znaczenia. Nie, nie, o, cicho, pogrążamy cicho. się, pogrążamy się. Nie, mam że, że to tak... Bo chciałem zachęcić słuchaczy do komentowania. Nie no, to, to, to swoją drogą. W, w ten sposób, bo że jak następnym razem będzie do wygrania samochód, no, to policzymy ilość ilość samolot, to policzymy ilość komentarzy z wszystkich podcastów, ten kto ma najwięcej Mieszkanie wygra. Na to ja. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jakby zasady konkursu były proste. Wygrywa ten, który pierwszy, czyli najszybciej, udzieli właściwej odpowiedzi. Macia... I Macia był błyskawiczny, ponieważ udzielił tego samego... Zanim opublikowaliśmy postawę. Zanim... To się nazywa nepotyzm. A mówiłem mu, żeby poczekał jeszcze kilka godzin. Nie wiem. A ty, no Ale chciałem powiedzieć, że byliśmy dzielni, bo mimo wielu nacisków ze strony rodziny, znajomych i przyjaciół tak. nie wygrał tego to pan nikt z rodziny, znajomych i przyjaciół. Tak. Natomiast tak. ja tutaj na przykład, że tak powiem, jakby to powiedzieć? Że tak powiem, jakby to powiedzieć. <głos> jakby to powiedzieć, że tak powiem. <głos> Coś knuje jednak. Tak, nie, dotarły do mnie protesty słuchaczy, że to głupio jest, co my zrobiliśmy. To znaczy, że powinniśmy to rozegrać inaczej, to znaczy dać słuchaczom więcej czasu na odpowiedź i potem wylosować na przykład jednego z tego. Dopiero by był gdybyśmy no, by, wylosowali. Tak. Na przykład jaką metodą wybrać metodę wybrać losowania? Metodę losowania? Tak, dokładnie. E, ja, znam, ja znam jedną byliśmy, świetną. Byliśmy twardzi. Ja dzięki temu pojechałem kiedyś z Wydziału Uniwersytetu Warszawskiego na wyjazd do Afryki. Mianowicie moje nazwisko było przyklejone na dnie słoika. Kolega, który losował, poradził sobie z oderwaniem nazwiska. W jaki ty wyjazd do Afryki pojechałeś? Do Egiptu. Na, A na ten wyjazd, na, do Afryki, ten słyszy, na słyszy, którym, słyszy, którym cię mało by brakowało i by cię zastrzelili. No właśnie, dlatego, nie, dlatego się tak chwalę. No. No, także tak, dlatego tak. nie losowaliśmy, tylko po prostu stwierdziliśmy, że podcast jest to sportowy. Pierwszy, ten lepszy. I wygrywa ten, kto jest pierwszy, i koniec, i kropka, i wygrał macie Zgodnie mniej ze mniej. starą zasadą sportową, szybciej, wyżej. Ale, i... ale gratulujemy tym, którzy byli bardzo blisko. Nie wiem, czy chcą o tym wiedzieć, jak nie, bardzo. Ale blisko dlatego byli... nie podamy ich nazwisk, ale <laughs> oni już wiedzą. Ale byli bardzo blisko. Byli bardzo blisko, To prawda. Tak blisko, czy tak daleko. Tak, spóźniło się o włos. Bo tak hmm. można powiedzieć. O wyciągnięcie Dlatego, ręki. O wyciągnięcie włosa. Tak, Dlatego wyciągnięcie czasem włosy. warto słuchać podcastów. Tak. Szybko. szybko. Odświeżać stronę co trzy minuty na przykład, żeby wiedzieć, że już jest. W każdym razie Maci gratulujemy. Adres poprosimy. Adres poprosimy. A nie mamy jeszcze? Napiszemy. Napiszemy, napiszemy jeszcze o adres. tak? Mamy imię mamy Znaczy e właściwie nazwisko, już napisaliśmy mamy... de facto, skoro podcast będzie wrzucony, to tak, już... No ale tak, dokładnie. Czyli znaczy, przenosimy Natomiast... się w czasie mentalnie. Tak, tak, I dziękuję, i również dziękujemy oczywiście firmie Lenovo, która zasponsorowała nagrodę i która tę nagrodę do naszego zwycięzcy wyśle. Bardzo dziękujemy. No i prosimy słuchaczy. polecamy się bo... na przyszłość tak, i tak. polecamy firmie. A teraz wrócimy do bo słuchacze chcielibyśmy że chcieli żebyśmy parę rzeczy też w naszym podcaście umieścili, poruszyli, poruszyli. C e, miało być o Grand było o, o perypetiach związanych z meczem Osasuny. Było, a teraz może o wyborze zawodnika może co wyborze. złotą piłkę powinien dostać, że zostało tak. trzech zawodników tak, z, tak, z Barcelony. Czekajmy, poczekajmy, poczekajmy aż aż wybiorą. Ale nie, no nie, mamy I trzech, no, trzech sam, finalistów faktycznie trzech ludzi. Barcelony to, to jakoś tak. No to znaczy, mo, mo, znaczy mo, ja mam, Ja rzadko zgadzam no się... że z... wybory zawsze są dziwne, znaczy, bo to jest... Brakuje mi bardzo Snydera. No no dokładnie, się się brakuje, tak, no brakuje kogokolwiek z bo w końcu... Się. Się przyznaj, jest... bo, no bo generalnie nie, nie jest tak, że... Bo uważam, że najlepszym piłkarzem świata jest Messi. I absolutnie w tej chwili, tak? No nie ma piłkarza, który grałby na... On gra na... Ale, rzecz, ale, tak, na ale, ale pytanie jest, ale pytanie, za co się dostaje tą złotą piłkę? No słuchaj, Za to, że się jest teoretycznie najlepszym piłkarzem, czy tak, za ale faktyczne o... osiągnięcia w danym sezonie? Tak, faktyczne w danym sezonie są takie, że no Messi to Wesley Snyder. Dobrze, ale Messi w tym jest. roku y, osiągnął na przykład za, za y, gorszą średnią strzelanych goli podobne sukcesy z drużyną klubową. Cristiano Ronaldo dostał złotą piłkę. Nie wygrał niczego z reprezentacją. Y, wygrał z klubem tyle ale to samo dobrze to, czy źle. Nie, mówię uzasadnia, bo wszyscy się pytają dlaczego Messi. Nie, no w tym Messi, roku Messi z klubem nic nie wygrał, z reprezentacją tak, też nic nie, z nie wygrał. Z klubem wygrał no mistrzostwo no, no, i, no, ale i super A do tego, kraju to wygrało piłkarzy. No, no wielu, tak. Messi, Tyl tylko, no, że, no. tylko, że Messi w tym roku, dodajmy, w 60 meczach strzelił 54 bramki tylko w tym roku. To jest wynik, o który komentowaliśmy głośno i to się nie zdarza co roku. Do tego on to robi, grając, nie grając na szpicie ataku. On grał w tym sezonie w Barcelonie na czterech pozycjach. Ale o ile się e... orientuje, to go chyba nie ma w tej trójce nie, no Jest, jest. jest, To jest tak, że głosują tam piłkarze i trenerzy. Każdy mhm. trener chciałby mieć takiego zawodnika, każdy piłkarz chciałby mieć kogoś takiego w drużynie. To się bierze stąd. On jest po prostu najlepszym piłkarzem na świecie. Obecność Szawiego i Niesty, no nie trzeba specjalnie tutaj tłumaczyć. Xavi to jest absolutny fenomen i jeżeli ktoś w takim meczu jak przeciwko Realowi Madryt wykonuje 117 podań, z czego 114 to są podania celne, to się w głowie nie mieści. To w koszykówce zawodnicy nie mają takiego procentu, a podają piłkę rękami, czy w piłce ręcznej. Mają więcej strat. Spacony Janek mówił, że zdolności manualne, nogi są większe od zdolności <grym manualnych <grym ręki. To, no, znaczy wiesz, no nie musimy, znaczy ja, ja, ja zgadzam się z Leszkiem Morłowskim, z którym się rzadko zgadzam, ale uważam, że powinny być trzy powinny być nogi. Dominację. Jedna dla Szawiego i Niesty wspólna, <głos> bo oni tak naprawdę funkcjonują na boisku razem, jako, jako mózg, serce i płuca środka pola Barcelony I, oni, I, Hiszpanii. I, i Hiszpanii. I oni powinni tą złotą piłkę dostać razem, <głos> jeżeli już. <głos> Powinna być nominacja dla Snydera, który w tej sytuacji powinien zająć miejsce drugie jako, jako człowiek, który nie dość, że był jednym z najlepszych strzelców mistrzostwa świata, to do tego był mózgiem, y, płucami i, i, i Znaczne osiągnięcia tak. ma największe, bo ma tak. ligę Mistrzów, wic, wicemistrzostwo świata, świata, tak? Tak, tak. To... No, tak. No i wpływ jego na, na grę obu drużyn był ogromny. No i jest Messi, który co prawda nie wygrał niczego w tym roku, ale, ale jeżeli chodzi, jeżeli mielibyśmy każdego jest, z tak. nich wziąć piłkarską, z każdego z tych piłkarzy, nawet dodając do tego Forlana, czy kogokolwiek innego, czy Cristiano Ronaldo, czy postawić w jednym szeregu z Messi, no to Messi po prostu jest inny, tak jak powiedział o nim Will. Tak, tylko że jeżeli, znaczy... bo temple plebiscyt jest rozgrywany co roku. Tak. I w tym momencie, no Messi w tym roku i w następnym, podejrzewam, za Messi, Messi będzie najlepszym piłkarzem świata. Messi jest Natomiast, drugim piłkarzem w historii, który jest w pierwszej trójce po raz czwarty z rzędu. Tak. Natomiast y, patrząc, jeżeli ta nagroda jest przyznawana i za talent, i za po prostu konkretne osiągnięcia. Ta nagroda jest przyznawana za to, jak się grało w piłkę od stycznia do końca grudnia. I tutaj Snyder niestety poległ. Dlatego że Snyder od Mistrzostw Świata przestał grać w piłkę. No to też prawda. A nawet rzekłbym, że często jest tak, że nikt nie pamięta, jak ktoś grał w marcu. W, sty, w styczniu, to... lutym czy e... marcu ubiegłego. Znaczy na tak. początku roku. Także... I Snyder też miał momenty takie. Bo tak naprawdę Intermediolan eksplodował dopiero w momencie, kiedy wygrał pierwszy mecz z Barceloną. Bo wcześniej Inter grał piach i zgrzytanie zębów. To, co Inter ze Snyderem grał pod koniec roku, w lidze, no to w lidze. On, on im ratował, ratował sytuację często. Inter grał średnio. Inter się obudził wtedy, kiedy Mourinho, kiedy, od momentu, kiedy był dobrze przygotowany, już po to, żeby wygrać Ligę Mistrzów. Wtedy, kiedy zeszło z nich ciśnienie, po tym, kiedy wyeliminowali Barcelonę, przeszli do finału. I Snyder rzeczywiście, było widać, że, że on, jest, on jest dobrze przygotowany do szczytowego momentu sezonu, co jest ogromnym osiągnięciem oczywiście dla zawodnika. Do tego niestety Snyder padł ofiarą własnego trenera, czyli Jose Mourinho. Bo cały znaczy on padł ofiarą nawet kilku trenerów. Tak. Mourinho i padł też y ofiarą tego, jak się nazywa, trener Holendii. Van Marwijk. Tylko, że Mourinho ma tak, że Mourinho fajnie jak się ma takiego trenera, ale u niego... Gwiazdą nie jest zawodnik. Gwia on cały. cały I jeszcze ca Beniteza. Tak, tak. No, znaczy, no nie wiem, no jak patrzyłem na mecz y, ostatni ligowy y, Interu, no to tam w piłkę grał tylko Snyder, który o, jest o tej zmęczony, tej zagrał 60 meczów w tym roku, ale w piłkę nadal jeszcze jakoś próbuje grać. Nie ma z kim. Ale Mourinho to jest człowiek, który zabrał, zabrał temu człowiekowi po prostu cały blask, tak? To znaczy... Bo kto, wygr kto wygrał Ligę Włoską? Wygrał ją Mourinho. Kto wygr nie, nie Snyder. Jak w Barcelonie się wygrywa, to wygrywają Messi, wygrywają Xavi, wygrywają Iniesta. Jak wygrywa, jak wygrywa Hiszpania, jakbyś się zapytał przeciętnego kibica, kto był trenerem reprezentacji Hiszpanii na Mistrzostwach Świata? Kto to wygrał? Wymienisz pięciu piłkarzy. Wygrał Villa, wygrał Messi, no nie Messi, tylko Iniesta. <śmiech> e, e, tak, <śmiech> e, tak, tak, Barcelonę wymienię. Wiesz, no wiesz, Casillas, tak, który też... Ale, że tam Vicente del Bosque na ławce siedzi, to mało kto z przeciętnych kibiców w ogóle pamięta. Nie? no i to tak tak to jest niestety z tym Snyderem, ja mu bardzo współczuję bo on rzeczywiście zasługuje jak dla mnie na spokojnie drugie miejsce w tym plebiscycie, no ale na pierwsze zasługuje Szafi moim zdaniem no tak, I tak, tak to jest, to jest, no. jest najlepszy wybór i pewnie tak się skończy. Pewnie no. tak. O, ja że i nie dostanie. Może być tak, że. A że... nie stał. Za, za, Były za, takie wypadki, najbardziej Zabramkę. za bramkę w finale. Były takie wypadki, że, że no cóż, no, y, do, najlepszym piłkarzem świata w 2002 roku był Roberto Carlos, a nagrodę dostał człowiek, który dwa razy w bramkę trafił w finale, y, czyli, okay. czyli Ronaldo. No. I wszyscy się drapali w głowę, się zastanawiali, dlaczego nie Roberto Carlos, który wtedy przecież w Realu Madryt zagrał fantastyczny sezon. W reprezentacji reprezentacja bez niego nie miała w ogóle skrzydła. Roberto Carlos przecież tam robił połowę gry reprezentacji Brazylii, która zdobywała Mistrzostwo Świata, a mimo to człowiek z trójkątem na czole, nie wiem... Czemu? Ja ten trójkąt. Do dostał... to chyba on nawet sam nie wie, to do dzisiaj. No. Dostał, dostał złotą dostał piłkę. wtedy na przykład dużo lepszym piłkarzem od Ronaldo był Rivaldo. W tym. Na przykład. Bo no, to... znaczy, wiesz, też bo też tak patrzę po sukcesach. No też Pamiętajmy, że na przykład Szewczenko dostawał nagrodę. No, a Owen, Owen dostał. Reprezentacja jest. Ukrainy nigdy jakby brać z tej tak. strony nie, nie miała aż takich no, do, do, sukcesów. Ale tak? dostał ją Owen. No. Tak? Co Anglicy grali? Co grał klub, w którym on grał wtedy? To jest czasami no, dziwna nagroda. Znaczy, no, zawsze znaczy, nagroda indywidualna znaczy, w portach zespołowych tak, jest Zawsze, Zawsze ta nagroda, jak, jakkolwiek by ona nie była przydzielona, to zawsze będzie budziła jakieś kontrowersje. Oczywiście. Bo zawsze znajdziesz jakieś ale. Znaczy, można się. Nie, no bo ja, ja, ale... ja, na przykład, ja na przykład jestem gorącym przeciwnikiem wszelkiego tego typu historii. Macia, nie dostaniesz ale, komputera. Jednak. Nie, bo to jest tak, że to się zawsze robi przed końcem roku i to są te. Tego typu podsumowania i tak dalej, i to są takie rzeczy. Wiesz, no bo to jest tak, jak cieszyliśmy się z tego, na przykład, że Sławomir Szmal został uznany, no. uznany najlepszym piłkarzem ręcznym roku 2009. No, ja się bardzo cieszę, że został uznany, no ale nie sposób się z tym w żaden, ża żadną miarą zgodzić, tak? że no, Szmal mimo. był najlepszym piłkarzem ręcznym. Znaczy czy ostatnią nagrodę, że... wiecie, jaką nagrodę dostał za w Niemczech też jakąś tak nagrodę przyznawali w Bundeslidze i, i dostał nagrodę niejaki Pascal Hens. Głównie dlatego, że ma białą, białego białego Irokeza na głowie, jego wszyscy kojarzą, tak, bo, Tak, bo... ale weź pod uwagę, że tam się tam, tam się tam głosują internauci. A w Polsce, jak jest pospolite ruszenie i można coś w internecie wy, wy, wyklikać, to Polacy są mistrzami świata w klikaniu. Myślisz, że na Hensa głosowali? Myślę, że głosowali na Szmala. No tak, Myślę, że a, ale zobaczył... w tym roku wygrał Hens. Ale głównie dlatego, że ma białą grzywkę i dużo no ludzi tak. go kojarzy. No, tak? no właśnie w Niemczech jest, tam jest ogromny rynek, świetna liga i generalnie, znaczy ja, ja nie mam żadnych wątpliwości, na kogo bym głosował wtedy, kiedy Szmal wygrywał. Zaz głosowałbym na Lika Abalo. Dlatego, że jest to człowiek, który ma tak, Albo w ogóle no, dowolnego Francuza tak naprawdę, bo oni dominowali jakby. M, tak, a do, tego, a do tego Abalo technicznie to jest człowiek, który potrafi lecąc nad ziemią w, w poziomie 30 cm. <śmiech> znaczy to on czasami wygląda jak miał ochotę zanurkować w parkie, poschodzi ze skrzydła, przekłada w locie piłkę z prawej do lewej i rzuca pod poprzeczkę. No, on robi rzeczy niewiarygodne zupełnie, jest widowiskowy, skuteczny, a do tego gra w świetnej drużynie reprezentacyjnej w doskonałej drużynie klubowej w Sud Real. Tak, a jak no. już nawet byśmy się uparli dawać bramkarzowi, no to też wydaje mi się, że taki Omeyer trochę więcej sukcesów ma na swoim koncie. I... No dobra, się no, z... okay. no, tak? Znaczy, A tu, tutaj wiesz, no, tu, tu, tutaj nagroda jest Zresztą przyznawana przez ludzi. Się, że to jest taki bardziej plebiscyt popularności. Tutaj, no, na, tak, tutaj popularności, nagroda jest dokładnie. przyznawana, tym, teraz jest po raz pierwszy przyznawana przez dziennikarzy sportowych przez piłkarzy i przez trenerów. Czyli ludzi, którzy oglądają tych piłkarzy bez przerwy, sami nimi są i sami wiedzą. Słyszałeś polskich dziennikarzy i komentatorów piłkarskich no, ale... podczas meczy? No meczów? I, i meczów, meczów. Słyszałem, to, co ale... oni wygadują ale... na temat Cristiano Ronaldo... Tak, na ale, temat ale, ale, za, ale zauważ, że nikt nikt nie forsuje w tym roku. W ogóle, zobacz, Cristiano Ronaldo jak się znajdzie w dziesiątce, to będzie dobrze w ogóle. Chodzi o to, chodzi nikt o to, nie forsuje że... takich kandydatur. W tym jak roku wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą, że to ma być Szawi, że to ma być Iniesta, że jest Snyder. Wszyscy wiedzą, że powinien się tam znaleźć Forland, który miał ogromny wpływ na sukces Atletico Madryt i ogromny wpływ na, na to, jak grał Urugwaj. Nikt nie pamięta, co się działo w meczu z Ganą, kiedy to Suarez wybijał piłkę ręką w 90 minucie, czy tam to była już nawet, do, do, dogrywka była w ogóle przed karnymi. Wybijał piłkę z linii, a później, no, nie pamiętam, który to z Ganijczyków. Nie, nie, to była ostatnia minuta, ostatnia dzięki, minuta dzięki temu była dogrywka, że, że nie strzelił Gian tak, tego karnego. Gian, tak, samo nie strzelił. No. Nikt nie pamięta, no, czy to, to jest, no tak to, tak to jest w piłce nożnej. No. A, a to, że każdy na świecie chciałby wiedzieć, wiesz, no jest proste, tak? Jak jesteś najlepszym bokserem, to jesteś najlepszym bokserem, bo pokonałeś no tak, innych. No, w w piłce, sportach w piłce indywidualnych nożnej, to jest proste, no. no. A tu jest trochę inaczej, wiesz, w podnoszeniu ciężarów <laughs> jest, można prawdzie bym... przypadkiem zdobyć <laughs> Mistrzostwo Świata, ale to te 50 lat lecz jednak, no. Nawet przypadkiem. Dobrze, słuchajcie, co jeszcze mamy do powiedzenia, bo parę mamy no by, by, no, wiesz, były mecze Wiwe Kielce na przykład. Y, I były to dwa y, bardzo dobre mecze. Ja nawet byłem na, na tak, no bo po Vive w Kielcach, o którym już mówiliśmy, kiedy to już trochę mina zrzedła, był, byłem w Barcelonie na meczu Wiwe gdzie Zobaczyłem w jaki sposób Bogdan Wenta odrobił lekcję z pierwszego meczu i po prostu gęba mi się cieszyła. Nie wiedziałem, komu mam kibicować w meczu. Kibicowałem raz tym, raz tym. Ludzie dookoła patrzyli na mnie jak na wariata, bo po każdym golu koszulki Kożul, zmieniał. Tylko na szybko nie, nie, miał, no, miał dwie. Nie, no, po każdym golu klaskałem albo krzyczałem, albo wstawałem, klaskałem raz w Barcelonie, raz vive. Świetnie się bawiłem w związku z tym. Mecz zakończył się na szczęście remisem. Na szczęście remis coś dało obu zespołom, bo Barcelona nadal ma szansę na to, żeby wygrać grupę, szczególnie po tym, jak ograła w weekend drużynę kiloni no, i to bez mydła zupełnie. Byli lepsi po prostu. A Vive później, zbudowane tym remisem w Barcelonie, zresztą w bardzo dobrym stylu, ograło bardzo Chambury. niewygodnego przeciwnika, bo Chambéry to też... Chambéry to jest zespół, który jest absolutnie w zasięgu Vive. I... No ale w pierwszym meczu, nie wiem czy pamiętasz, no, ja oglądaliśmy pamiętam. go razem, byli ta, ta, ta. wieźli ta, ta, ta. Vive jak chcieli. Ale to wtedy, wtedy właśnie zastanawialiśmy się, co jest Vive nie tak. Bo, bo... A dodam, że Chambéry właśnie niedawno ograło w lidze drużynę Montpellier z Karabaticzem w składzie i z paroma innymi reprezentantami Francji i też zrobiło to w wielkim stylu i w tej chwili gdyby nie to, że ma Chambéry dwa mecze zaległe w lidze francuskiej, to byłoby liderem z dosyć pokaźną przewagą. Zresztą w międzyczasie Barcelona, z którą zremisował, zremisowało mecz, dwa dni wcześniej grała z Ciudad Real, czyli z mistrzem Bardzo barokowo nam to opowieść z, z mistrzem Hiszpanii i Barcelona też z Ciudad Real wygrała a to jest jedna z najlepszych drużyn Europy, kolejna, także Także to Wiwe tam elegancko. No teraz trzeba poczekać dwa miesiące, zobaczyć, na, poczekać na mecz z piwowarną Lasko. Tak, tak, no to I, jest, to jest I to jest kluczowe trzeba spotkanie. No, no, no, trzeba no, no, po prostu, prostu wygrać wyżej, z piwowarną tak. i, i, i czekać to... na rozwój wypadków w grupie. Im wyżej tym lepiej. No, to tak, to tak. W to powiem ci, panie Arneście, że bardzo odkrywcza. Ta, tak, to, tak, tak. Trzeba jest... wygrywać i im wyżej tym lepiej. No, tak. nie, no bo na przykład są warunki takiego, że żeby każdy mecz przegrywać, wygrać 1-0 piłka ręczna. Tak, tak, w piłce ręcznej. To tak, to... tak, właśnie. No, właśnie. Bardzo się. No, nie tak. nadążacie za meandrami za za moich myśli, które znaczy, są proste. Ja, ja, Ale była ostatnio taka znaczy... impreza sportowa, w której wygrywanie wszystkiego i bycie jak najwyżej się nie sprawdzało. Znaczy ja, ja też, też ja chciałem powiedzieć, że, że niestety tak jak świetnie skakali nasi skoczkowie na igielicie, tak jak zwykle jak przyszło do tego i śnieg spadł, to znowu mamy dwóch. Czyli pochwaliliśmy za No spokojnie, turniej czterech skocznia. Myślę, że oni szykują, tur, te nie, turniej, no, szykują formę Szykują formę tak na turniej czterech skoczni, który jest Aha. w pięciu miastach rozgrywane. Ale wyjaśnij, no. bo to jest nie, ładny żart. No, te... Jeden z naszych kolegów mówiliśmy mu, gdzie się odbywają te turnieje i mówiliśmy te pięć miast że tam Obersdorf. Te, te cztery, te cztery. Oberdorf, Innsbruck, Bischofshofen I garmisch Partenkirchen. No i on wyliczył pięć z tym. No bo było. No tak, właśnie, no taka anegdotka. znaczy garmisch Partenkirchen, tak, dwa miasta, no dobra. Tu na trzy można by było jakby się uprzeć. To jest ten sam no. kolega, który, który nie wiedział, że bydgoszczy jest rodzaju żeńskiego. Ale to jest ten sam kolega, który myślał, że liceum Żeromskiego nazywa się Żeromskiego, bo chodził do niego. Tak. Nie, nie, Żero, że Żeromski, Żeromski uczęszczał do liceum Żeromskiego. Tak. A dlatego poszedł do tego liceum, bo ona miał nazwę Żeromskiego. Tak. On, on kiedyś nas pozabija wszystkich. Jak odsłucha słucha to on Chyba nie słucha Ale to jak mówi, się nie interesuje jak, sportem. Jak powiedział Tomek Frankowski, kazek gazet nie czyta. Komentując węgrzyna, z którego się, jak wiadomo, ja, tak. węgrzyn zresztą piękne nazwisko. Takie, węgrzyn, to, tak. węgrzyn to takie winiarskie nazwisko, że? No właśnie, Frankowski następna historia, to znaczy Jagiellonia to jest historia. Ja, no Jagiellonia jest historia, bo tak, ale bo tu wywoływali, wywołali nasi słuchacze tych piłkarzy, za to się niby sprawdzili te powroty, a się nie sprawdzili. To jak, jak się nie sprawdził jarek, to wszyscy wiemy. To, I że... to wiedzieliśmy chyba zanim, tutaj, zanim, że, zanim tak, zaczął. zaczęli szybką bułkę w niedzielę, bo, bo, bo, bo tam było sporo na ten temat. Natomiast... Ja na przykład oglądałem i byłem bardzo rozczarowany tym podsumowaniem. Ja też. Tam. Też. Znaczy, ja nie oglądałem, w związku z tym nie jestem. Generalnie czemu? słaby ten program był. Bardzo słaby, bardzo e, tak. Natomiast ja bym chciał zauważyć, że jeżeli chodzi o powroty, to na przykład powrót zanotował do Ekstra klasy Andrzej Niedzielan. No właśnie, o którym e, i, nie Ale to już, to już było, jakiś chyba. czas temu, bo to nie no bo, on bo on wrócił On wrócił już rok ale, temu. Ale chodzi, chodzi, chodzi o to, że. Ja uważam, że w ogóle na przykład nie wspomnienie o... W tym programie o Koronie Kielce, które ja uważam, że jest największym zaskoczeniem, tak naprawdę, tej ta klasy. Oczywiście, bo, że, to, to, znaczy, że Jagielloń... ja są nie, na też to, że jest liderem, na pewno no jest tak, zaskoczenie. No tak, ale jak, jak przypomnijmy sobie, Jagielloń sobie grała ubiegły i, sezon. Grała świetnie, już wcześniej, tak, a tutaj prawda. Korona, która była raczej przewidywana do do, spadku. do. do walki po prostu o to, żeby go utrzymanie w lidze, na na początku, okazało się, no. że, że, że świetnie walczy, że, że przez długi, długi czas była wiceliderem i. I gra Niedzielana i jego osiem bramek jest, ja uważam, że absolutnie fenomenalną sprawą, jeżeli chodzi o ekstra klasę. No, jest, jest, no, jest zaskoczenie to jest no. a, a skąd, skąd, skąd się biorą powroty udane nieudane? No to najprostszą odpowiedzią na to, to jest to, że po prostu niektórzy umieją grać w piłkę i mają, e, podchodzą do treningu tak jak podchodzi do niego Tomek Frankowski czy Andrzej Niedzielan, który mówi, ja mam 31 lat, ale ja nigdy w życiu nie byłem w tak dobrej formie fizycznej. To jest człowiek, który... Niedzielan, to jest jedna kwestia, ale mam wrażenie, że to jest też kwestia po prostu a poza drużyny, tym jest dobrym no. piłkarzem. No, halo, no, no, ale a, ma też popularną drużynę. Dobra, z ale zobacz jak no. Niedzielan grał w ruchu Chorzów. nieważne gdzie, w jakiej no, to po w polskiej to drużynie, to drużynie gra. Zobacz na Frankowskiego. Frankowski w Polsce, nie wiem jakim cudem on nie poszedł do Lecha Poznań wtedy, kiedy powinien pójść. Wszyscy się dziwili, dobra, trafił do Białego Stoku. Będzie się tam kopą w czoło, będą walczyli o utrzymanie. No, ale dla no Frankowskiego co? to jest. Y to Jest po prostu wymarzone zakończenie kariery. To znaczy, wymarzone w tym sensie, w takim momencie, w jakim on się znajduje, bo równie dobrze wymarzonym zakończeniem kariery dla niego mogłaby być gra w jakimś bardzo dobrym zachodnim klubie. Co no tak, ale zakończyć, zakończyć karierę ale w klubie zakończyć z własnego dokładnie. miasta i tak. zdobyć z nim mistrzostwo, no to na pewno. Jeżeli, jest, bo to jeszcze. Do tego oczywiście, jeżeli, jest, jest bardzo daleko, ale, ale szanse nadal są. Tak. Natomiast my na początku eee, sezonu coraz zach zachwycaliśmy się, że Jagiellonia, ale chyba nie przypuszczaliśmy, że oni skończą, yy, skończą w tym momencie na pierwszym znaczy miejscu. To, to jest też trochę tak, że ich pierwsze miejsce to jest oczywiście ich wielka zasługa, ich gry, ale jest ale też słabość, Libi, słabość, słabość, legi, Visły, słabość faworytów. Tak. legi tak Wisły czy to, że Lech gra w Lidze Europejskiej i nie ma siły na ligę. To, że parę klubów, które też miały gdzieś tam pójść w górę. No, nie wiem, Górnik Zabrze, czy Krakowia, która narobiła transferu przed sezonem, też wydawało, że Krakowia będzie w czołówce, a to co się dzieje z Krakowią to w ogóle jest jakiś znaczy, szok Krakow... dla odmiany w drugą stronę. Jest, ale Jeszcze, to nie jest. może być inaczej, bo mówiliśmy o tym, że generalnie przy normalnieniu y, ligi to jest tak, że jakby no, pałeczkę będą przejmować zespoły z tych silniejszych ośrodków, bo tam no ale są Kraków, i pieniądze. Kraków, to tak, nie jest ośrodek. środek. No, ja wiem właśnie o to chodzi, że no tutaj jednak to nie działa. I To jest normalne, że tylko w takiej sytuacji, kiedy e, takie zespoły, e, jak Śląsk, e, gdzie tam niby miały się pojawić jakieś duże pieniądze, jak e, ja tam pieniądze no, są, są pieniądze są, no, tak. od, to nie te będą i odkąd też kolejny, mówiliśmy. Krakowia, tak. Jak Krakowia, jak nie wiem, Polonia, jak wszystkie te zespoły, które Teoretycznie mogłyby coś osiągnąć, że one, jak legia przede wszystkim, że one grają tak, jak grają, tylko wtedy jest szansa dla zespołów z mniejszych ośrodków, kiedy się liczy, no jakby zaangażowanie piłkarzy. No. no swoją drogą to, co ja nas zrobił z Poloni w czasie, kiedy w niej jest, to jest niezłe kuriozum. Nie, to, co, to, co robi w ogóle prezes? No to z wiemy, w tak, w ale prezes tak, jest zadowolony. Prezes poleciał na granderby z dwoma piłkarzami: Strałką i Zmierzejewskim, no i posłuchał. Od zawodników, co się dzieje na treningach, co się dzieje w szatni. No i efekt będzie taki, że kilku zawodników z poloni poleci. Ja, ja nas awansuję prawdopodobnie do dyrektora sportowego, sportowego wróci. Tak. E, przyjdzie pewnie Zieliński, przyjdzie bo pewnie Zieliński bo... którego Wojciechowski wykopał. wykopał. Rok przyjdzie, temu przyjdzie, kilku, przyjdzie kilku piłkarzy, bo Wojciechowski był zachwycony granderby. Pan Terkaż z I teraz, i teraz, i teraz będzie chciał, żeby Polonia grała tak jak Barcelona w plikie. To Ci wszyscy, którzy mieszkają w jego czynszówkach, muszą się teraz bać, bo będzie podwyżkać ja to chyba, tak. Ja też się bardzo boję tego typu historii. Ja pamiętam, Messi, z koroną, Ronaldo w jednej drużynie, było, jak Klicki przejmował koronę i on sobie wymarzył, że korona to będzie taki taki Ajax, który będzie grał z samymi młodymi zawodnikami i ci młodzi zawodnicy będą grali coraz lepiej, wygrywali Ligę, a on ich potem będzie sprzedawał za duże pieniądze. na nowość. No ale co? Da się. Jagiellonia niemalże taki, taki scenariusz. Pokazuje, Jagiellonia kupuje na Litwie, a oprócz wyszło. tego ma, zobacz. zobacz, zobacz jak, jak... Jest, Kupisz jest Sandomierski, Grosicki no, no, też no, teraz, jest teraz, młodym piłkarzem, no, który no, tak, dopiero tak, w Jagiellonie wypłynął, więc no, generalnie da się to zrobić. Nie no, jak się patrzy na ten skład znaczy... korony, który grał za Klickiego w pierwszej lidze, to teraz na tych zawodników, od Robaka, wszystkie ubała przez innych, no, można by powiedzieć, że ten skład był znakomity. Znaczy jakbyś no, ja zebrał ja rozumiem, teraz tych tak. zawodników z powrotem to, to walczyliby walczyli tak. o mistrzostwo. No, no, to, bo, to... No, ja tylko mam tak zauważy, że tak naprawdę ja pamiętam e, w ciągu ostatnich paru lat dwie drużyny oparte na młodych piłkarzach, nieznanych szerzej, które jakoś tam grały, radziły sobie sensownie i to był Widzew, Probierza i Jagielonia Probierza. I no zresztą już się pojawiły przecieki, że po Euro 2012, jakby już wiadomo było, że będą przegrane przez reprezentację Polski, Smudy zastąpił właśnie A gdzie Michał te przecieki Probież. na w Poznaniu nie, chyba? Nie, tak, nie, razem, przecieki... razem z wodą. Tak, razem dokładnie. z wodą z przecieki, przecieki pojawiły się w polskiej prasie, te przecieki pojawiły, że to są przecieki że Ale najciekawsze ta. jest to, że Michał Probierz, oprócz tych wszystkich sukcesów, o których nie wymieniano, to największą szansą było to, że Michał Probierz jest ze Śląska. I to był główny powód, dlaczego miałby tak. zostać trenerem. Ze Śląska jest Antoni Piechnik. Ale Piechniczak. Ale Piechniczek to chyba ja nie wiem. Jak ze Śląska, tak, to miałby jednego tak, lepszego kandydata, czyli samego siebie, podejrzewam. Nie patrz tak na mnie, tak przeczytałem to, w prasie. Znaczy, to był news, to był news. Wiesz, no bo, to, to znaczy, jeżeli, wiesz, no jest przesłanka, tak? Probierz najlepszym trenerem w Polsce w plebiscycie piłki nożnej. Czytaj. Do tego młody. Do, do tego młody w domyśle nie ma żadnej konkurencji bo nie ma w tej chwili, bo no, w Polsce po prostu nie ma trenerów, ale czy, po pierwsze, czy probieżowi będzie się chciało prowadzić reprezentację no tak nie wiem, że Każdemu. Czy będzie mu się, będzie się będzie to... chciało, tylko że ja podejrzewam, że jakby pierwsze, pierwsze, pierwszy styk jakiś taki kompetencyjny i probierz się z facetem, który sobie nie pozwoli za bardzo we własny ogródek włazić, bo to już parę razy pokazywał i nie wiem czy pan poza, on, poza tym wiesz, on, dziadkom... Z... On dosyć, on dosyć konstru konstruktywnie buduje swoje piłkarskie, trenerskie w zasadzie CV, bo on tak, zdobył Puchar Polski, teraz byłoby miło jakby wygrał, yy, wygrał Ligę, ligę. Z no, jest... tego co pamiętam, zaczął od awansu z widzewem do to, to, to do że on wygra ligę? Tak? Moim no. zdaniem to jest bardzo prawdopodobne. Nie, no, to nie jest, nie, moim zdaniem nie jest to prawdopodobne, bo to by oznaczało, że to będzie totalna katastrofa kilku zespołów z tak zwanej czołówki. Ale które... te zespoły zasługują na tą katastrofę. Ja wiem, ale dlatego, jest że... Wtych, dlatego, że zima w tym. Ale w co ty wierzysz, że, że Beret kupi do legi paru dobrych piłkarzy? Już kupił. No. Już kupił sześciu albo siedmiu. No. No. I nic z tego nie wyniknęło. Nic. Nie wierzę w to. W Wiśle? w Wiśle nie mają zielonego pojęcia o tym, skąd mają wziąć piłkarzy. A, Wiśle, Wiśle, a co, ja co Cupiał robi z Wisłą? To znaczy jest kompletna Wiśle, masakra. Ja myślę, no. ja myślę, ja myślę, jest Lech Poznań, który ma, który ma. Musi się jakoś podnieść. Musi się jakoś podnieść, ale Lech zaczyna myśleć. Lech musi kupić piłkarzy. Tylko że w Polsce kupowanie piłkarzy to jest tak jak trochę no, jest trochę daleko trochę daleko jest, jak z drużyną Ar Avignon w lidze francuskiej. To jest drużyna do której przyszło 14 piłkarzy po to żeby ją wzmocnić. Ar Avignon ma chyba 4 czy 5 punktów czy tam 6 w lidze francuskiej, a drużyna która stoi po przeciwnej stronie, czyli drużyna Brest, do której nie dokupiono nikogo. Tylko wzięto kilku zawodników młodych z rezerw, którzy mieli stanowić uzupełnienie drużyny, która grała do tej pory, a grała wcześniej była gorsza od Ar no, Avignon. Drużyna Brest jest, Jeleniu, jest no. na w trzecim miejscu bije się o, o czołówkę grając młodymi piłkarzami którzy są ze sobą zgrani i wiedzą co robić. Dokupowanie piłkarzy po to, żeby ratować, to może uratować ligę na chwilę nie, Zobaczcie, po popatrz, koniella, popatrzcie to, na Saragosę. Tutaj masz rację. Uciekli, no, no, uciekli, jest... uciekli spod kosy. Ale w ogóle europejskie, ligi, europejskie ligi pokazują, że, że generalnie rzecz biorąc, największe szanse zawsze na zwycięstwo mają te drużyny, które Stabilność. mają stabilny, Stabilność. Skład. Stabilność. stabilny, stabilny skład, skład. Stabilny skład trenera, trenera można, stabilne zarządzanie. Można popełniać terenery, błędy, terenery, należy, terenery, należy terenery, z nich tak. wyciągać wnioski i tyle. No, ale Najlepszy przykład, co się teraz ostatnio dzieje z Chelsea, która miała ten stabilny skład, grała rewelacyjnie. Tak, sprzedali sześciu piłkarzy odeszło, przyszło ich za mało. I się dzieje w nagle się okazuje, że zwalniani są asystenci, zwalniani są jacyś dyrektorzy, jacyś kolejni trenerzy. Frank Arnesen mówi, został tak, zwolniony. Tak, mm. I nagle się okazuje, że, że, że tego monolitu robi się poważny problem. Dlatego ja wiem, że wiele zostaje i gra cały czas. Ja ostatnio byłem lekko przerażony, jak się okazało wśród osób, z którymi rozmawiałem a propos zwolnienia Arnesena, że jestem jedynym, który pamięta, że Arnesen grał w piłkę kiedyś. I pamiętam jak biegał po boisku jeszcze. To ja też go pamiętam. Trzeba się zacząć powoli do grobu. Przyzwyczaj do tego typu wrażeń. Dla wszystkich którymi Frank Arnesen od zawsze jest dyrektorem sportowym. Ale o chorobach nie rozmawialiśmy dzisiaj. Nie a pamiętasz jeszcze jakiś piłkarzy z tego składu? Z Arnesem? No, on grał z tym z Peberem Elkierem, hmm, tak. Larsenem, Soren Lerby, taki z znakomity pomocnik, hmm. który zawsze był wypuszczony wiatr. To byłny wija coś tam w Jadankiem, wiadankiem To wcześniej, to wcześniej, nie. wcześniej to wcześniej, wcześniej. To jest drużyna, która, to jest drużyna, która w 1984 roku zdobywała trzecie miejsce na mistrzostwach Europy. Tak, tak, to sporo wcześniej, sporo wcześniej. A ja to nie grał tam prawie Larsen? To nie Na ten, Mistrzostwach nie... Europy już nie grał. Tam grał młody Laudrup Stary, już, stary się obraził wtedy na reprezentację, nie pojechał. Michał Laudrup miał Brian Laudrup tylko. Tu mówisz o drużynie ale... z Wiczgę? Tak, koledzy tak. mieli, mieli wtedy Wiczgę. Krzysztoftę na... tam grał w tej drużynie tak. w, w, duńskiej, w, na przykład taki zawodnik. No e, Larsen. Tylko nie Larsen, ten, co teraz gra Nie ten. Larsen, ten, co goli tam sporo, no strzelał tak. najwięcej. Generalnie grali ci na sen. No nie. Też. Z tej drużyny na przykład jeszcze z Arnesenem był taki obrońca, nazywał się Sieweback. Tak. No. E, trener obecny Dani też. Mortensen Morten Morten wtedy grał w tej grał... duży nie. Tak, o właśnie. Mortensen też kiedyś <śmiech> grał w piłkę. Mimo że nie wygląda teraz. Już. Dobrze, słuchajcie, to bo już była ta, ta się głęboko w przeszłości. No tak, ja to... Oni wtedy grali w takich koszulkach, że mieli takie pół humela. Na pół, białe Biało-czerwone, tak. takie przecięte na, na pół. Tak. Taką Danię to się lubiło, nie? Tą z 84, 88 i to Imbu ragenio się jak 5 goli na Mistrzostwach Świata. jak się dobrze pamiętam. Przegrali on... 5-1, jakoś tak. A oni, wcze a oni wcześniej w 84 zdaje się 5 goli strzelili. No, goli. no ale to było tak, że Dania, albo na przykład teraz jakoś znowu sobie przypomniałem, to, że wygraliśmy 3-0 w 82 z Belgią, to ta Belgia to też nie była jakieś takie nie wiadomo co. No nie, nie. Tak, no nie to, to byli wicemistrzowie Europy. Dokładnie. Mieli, teraz, mieli, gowie, przydomek, to mieli przydomek Czerwone Diabły wtedy o, zresztą. No, A ładnie. teraz Wasilewski powraca i kibice chcą mu Golas pomnik. Strzelił, gola strzelił strzeli, tak. tak. Gola strzeli, bardzo piękny powrót, bardzo piękne zachowanie klubu i kibiców. Bo wiecie A o tym, wie, woda, wiecie tak, o tym tak, w ogóle, że on ma numer 27, że przez cały okres jego kontuzji, tak, tak, kiedy tak. nie grał, w 27 tak, minucie tak, każdego meczu tak, kibice skandowali jego nazwisko. No bardzo ładnie, No i teraz wychodzi naprzeciwko swojego kata. Wicela? Tak. A myślę, że tam może że mu myślę, nie, że... podobno Wicel ma go oficjalnie przeprosić przed meczem i złamać mu drugą nie, to <laughs> <twór> w ogóle. <laughs> Nie, no dobrze, dobrze, że Wasilewski wraca w reprezentacji się przyda taki zawodnik z takim charakterem no zobaczymy jak to będzie bo to wiesz, po takiej kontuzji to różnie bywa to, że strzelił gola, życzyłem no, mu jak no, najlepiej ale, ale... No, ale zaczyna grać, no, ja wierzę że, że skoro no, tak wrócił jest taki znaczy wrócił, to, to jest, no, to jest, no to ja to mówiłem jest to, jest to mówiliśmy wykład. o Eduardo na przykład no, tak, tak, tak, że tak. można wrócić, ale do znaczy, poziomu sportowego no, tak, już ale można, ale można i, nie wrócić Na sprawa, że Eduardo w reprezentacji Polski miejsce by sobie błyskawicznie znalazł a z Wasilewskiego to piłkarsko to jeżeli chodzi o defensywę i szczególnie Boki to u nas jest no akurat piszczek to, to jest, tak? No, ale jest piszczek. No ale zawsze jest potrzebne, no wiesz, jed, no właśnie, jednym to piszczkiem grubi, to, my, tak. to my... No jednym piszczkiem nie, ale jak patrzę na kolejne mecze i Dortmund i widzę naprawdę... No, to Dla mnie to szok jest w ogóle. To jest rewelacja Że... absolutna, to co oni Bo tam to, grają. To, to, jest, to jest też taki, taki, to jest taki klub złożony, jest złożony to, tak. Bundesligi. Ten gros Borussia, <laughs> y y Borussia y y Gece, e no. i tam jest ty kilku tych no młodych... I, no i wiesz, i wydawało i, się, że... jak Messi małyszem boisk. <grywa> <grywa> ten kagała wyciągnięty w ogóle znikąd zupełnie. Tak, tak. No a do, tego, a do tego reżyser gry bierzesz Nuriego Sahina tak? i ten chłopak ma... Y Pięć czy sześć asyst do tego ma strzone chyba cztery bramki, a on naprawdę na środku rozegrania to, to jest no, prawdziwy mózg. To jest, drużyna, to jest zawodnik, który ma najwyższą notę w tej chwili w całej Bundeslidze, średniej z wszystkich spotkań. Tam każdy wie, co gra. Tam jest, tam jest tak, że wchodzi Kuba łaszczykowski z ławki, ma dostaje pół godziny w meczu i on robi taki wiatr, tam, że, że hej, ten groskroć, to gra w ogóle co mecz gra doskonale. To jest też. Nie, jeden to jest z... Przede wszystkim pochwała dla trenera o mało politycznym nazwisku. それ potrafi świetnie rozmawiać z tymi chłopakami. Nie, no dos doskonała doskonała jego reakcja w adres. ostatnim meczu. Nie, dla, mnie, ale... dla mnie najpierw jeszcze ta w meczu Ligi Europejskiej, gdzie on po prostu po tym, jak Lewandowski strzelił gola, to on się cieszył, jakby Borussia zdobyła Mistrzostwo Niemiec już, albo Ligę Europejską tak, właśnie no, wygrała. Te, teraz, w meczu, teraz w meczu ligowym widać było, że Robert ma ciężki kawałek chleba, bo grała pomoc bardzo daleko od niego. On dostawał piłki, musiał się utrzymać, oni go tam kopali. Murawa była grze, grząska. A jak Ciężko. wiadomo, Robert ma Cięż... łydki, Chudziutkie, ale dzielnie, dzielnie sobie radził. Nie, nie, szło, nie szło mu, nie szło. Stworzył, stworzył jedną, jedną, drugą sytuację. Nie trafił w bramkę, i reakcja klopa była taka, że po prostu klaskał: mój, krzyczał Robert, wajta, wajta, po prostu, da, dajesz, dajesz chłopaku, tak, dalej. I, tak, tak, I co? I jaka reakcja z Roberta? jest minuta, 98 minuta meczu, po raz drugi z rzędu zresztą strzela w tej minucie gola. I chłopak bierze ciężko pracę. I zresztą oba po ładnych akcjach, takich tak. niemalże indywidualnych. Fakt, że w tym meczu Ligi Europejskiej to był spalony, jak on podanie dostawał. Tak, ale on z tego spalonego ale wrócił. Ale to nie ma znaczenia, dwóch tak, bo on a, i tak. To, to, nie było, to nie był spalony, ale Inzaghi, że odbiło mu się od czoła. Tak, tak, a zresztą. on był ostatnim przed Bramkarzem, tylko on wrócił z tą piłką, minął dwóch i dopiero oddał bardzo ładny strzał. I tutaj w, w ostatnim meczu ligowym. No poza tym, jaki to jest start? 13 zwycięstw, jeden remis, jedna porażka. No Elborów. i pobili rekord Bundesligi, tak, jeśli chodzi tak, tak, o ilość tak, punktów w tak, pierwszych i, 15, 15, 15 kolejkach. Tak. No w tej chwili taki bilans y, y, podobny to ma Barcelona w Hiszpanii, która ma jedną porażkę, jeden remis i y, 12, czy 13, też już nie pamiętam, zwycięstw. No i Manchester United, który ma dużo gorzej, bo ma bardzo dużo remisów. Nie przegrał co prawda meczu nadal y, w, w Anglii. Tak, ale jakoś tak strasznie w tej te remisji idą. Z strasznie. Tak, generalnie widać, że się mocno męczą, ale nie przegrywają w odróżnieniu od Chelsea, Manchesteru City czy, czy Liverpoolu, który wyczołgał się na ósmą pozycję dopiero. Co? A, propos, a propos wiecie, co powiedział Van Hall po meczu z Szalkę, który był już jakiś czas temu. Mm. Przegrali, tak? przegrał. Z 2 do 0 było dla Szalka. Iwan Halb na konferencji powiedział, to ja mogę powiedzieć, z Raulem to ja zawsze przegrywam. <grym> no nie zawsze, bo, bo zdobył jako trener Barcelony dwa mistrzostwa z rzędu, a Raul grał wtedy w Realu. No tak, ale, ale jak, jak, jakieś, tam mecze, jakieś tam mecze pojedyncze wam też musiał e, przegrać z Radem, e, skoro, e, tak, skoro mu się tak to w pamięć wbiło. No przegrywał, ale wygrywał na przykład, no bo nie, bo nie, nie wygrywał, nie, a miał takie sezony że wygrywał Granderby dwa razy w pod pamiętnym golu Ziovaniego, który pokazał gest Kozakiewicza na Santiago Bernabeu. Tak. To... <śmiech> to ciekawe, czy był świadomy tego, że jest to gest Kozakiewicz'a. <śmiech> nie. <śmiech> nie. Nie, bo myślę, że on w ogóle nie wie, co się I z jest <śmiech> Nie bardzo, nie bardzo wie. Tak, coś jeszcze mieliśmy na szybkość. No, no, no właśnie, co tam jeszcze. bo jedenastek, o, o jeszcze... Jeden, jedenastek sezonu nie będziemy jednak ustalać, nie, dlatego że nie, sezon jest w połowie tak, przede nie, wszystkim. Tak, tak, tak, tak. tak to znaczy, możemy jakieś podsumowania roku robić, ale to chyba też jeszcze nie, nie dzisiaj, nie, bo jeszcze, nie, nie, jeszcze mamy nie, cały grudzień. W i, I w ogóle. No tam sezon zimowy się rozpoczął, ale tak naprawdę. W to, znaczy, no, skoczkach no, mówiliśmy, że to jak na razie wygląda. A ja jestem zbudowany, poczekajmy, poczekajmy jeszcze, jeszcze ze jeszcze skoczkami. Trochę, tak. Tak naprawdę to po tym, jak skoczkowie są przygotowani do sezonu, widać na początku stycznia. Tak, po tak, turniej, turniej Czterech skoczni, skoczni to jest taki Ta, moment, turniej kiedy... turniej Czterech Skoczni, po turniej Czterech już... Skoczni, wtedy, wtedy już wiadomo co... Widzieliśmy, jak, skoki, widzieliśmy wielu, wie, wiele takich sezonów, gdzie właśnie do turnieju Czterech Skoczni ktoś wygrywał wszystko jak chciał, a, a potem przychodziło tutaj... załamanie formy i Pucharuś nie zdobywał, także... To, to ja Wam powiem, kto, kto wygra Puchar Świata. Kto? Zimona Bo on teraz tak skacze na trzy czwarte swoich umiejętności, potem jak przyjdzie, Zibon to do, przyjdzie do, do czego zacznie skakać w styczniu i dowiezie to do... No, no chyba, że tam tam. Hautameki, bo on... No, też no ale się to często ma tak, że on z, z, zaczyna sezon ja z wysokiej ja, C. Ja wiem, C. kto nie zdobędzie Pucharu Świata. Robert Mateja. Nie, I Harry Oli też nie zdobył. Nie, nie raczej nie. No i, i Guthi. Trener Kruczek. Guti też, też nie zdobył. Ostatni, tak. ostatnie wyjście z progu samochodowego <śmiech> miał takie... <śmiech> Przeskoczył 2,70... Naw, nawet, do bóli, nawet do bóli nie doleciał. <śmiech> 2,71 we krwi to rzadko się, rzadko się dobrze z progu wychodzi. Tak właśnie, a dzisiaj odkryliśmy podczas meczu Barcelony, tak bo takie te mecze były ciekawe, że rozmawialiśmy o Robercie Matei. Dlaczego on lądował na tej bóli? Absolutely. Mm -hmm. No, bo on lubi szybko na nartach jeździć. Nie, ale jeszcze inny był pomysł, bo to Jernest opowiadał. Nie, to nie był pomysł. To, to, to, że widziałeś to kiedyś, panie. że jakiś przedskoczek wylądował tak. na buli i dał radę się drugi raz odbić jeszcze. No, to było w planicy. Czy to jest takie tak. puszczanie kaczek, tak to Więc w ja myślę, że on wylądował na bóli, po czym się odbił i odbił i poleciał na jakieś więc dwie Ja myślę, że, że marzeniem Roberta Matei, tak, tak jak marzeniem Sebastiana Przyrowskiego, no, no, no, no, nie, nie wiem czy wiesz, ale zalicza się pierwsze lądowanie. No właśnie, ale ja myślę, że Robert, tak jak marzeniem Przyrowskiego. Tego... Ale noty za styl dałbym mu absolutnie. Marzeniem Przirowskiego jest zatrzymać piłkę wzrokiem. Tak marzeniem Roberta Matei było zrobić trójskok na skoczni. Odbić się dwa razy, no, żeby jeszcze no, przebić no, tego tak, przedskoczka. Tak, tak. Ale no nie dlatego musiał wcześniej wylądować. tak na posłucha Roberto Matejko był bodajże piąty na Mistrzostwach Świata. Ja mi się wydaje, że szósty, ale... to. Ale, a, albo szósty, no ale... Zastanawiałem się później, jak o tym rozmawialiśmy, czy to był Mateja, na pewno trzeba by nie Wojciech skupić. druga gwiazda polskich skoków, nie, taki słynny konkurs, gdzie był na pierwszym miejscu po pierwszej serii. Mateja w zakopanym prowadził po pierwszej serii. A z zlądował 18 chyba po drugiej, bo właśnie znów postanowił sprawdzić, jak się ląduje na buli. Ja nawet pamiętam, ile skoczył w drugiej serii. Skupienia Wojtka... Bo na wielkiej kroki skoczyć 86 metrów to jest wynik. Tak, tak, Myślę, że narty, narty puszczone swobodnym opadem lecą dalej, tak, bez tak, skoczka. Tak, to już to jest. Tak, tak, to... Także, także, no to w planicy jest... też się to polskim skoczkom parę udawało wylądować bliżej No to tam to tamto bula jest dalej chyba no, tak. jest, jest, Dobrze, jest, słuchajcie, nie? jeszcze krótki żarcik, bo redaktor Magdiasz się odblokował ostatnio. Już hmm. sprawa z zupą się nie zmieniła. nie nic o, o, o pannie Justynie? Powiemy, że bardzo dobrze. No, <laughs> no to też poczekamy. Trzeba coś tu mówić. No. Tutaj, no, tu się na razie wiesz. Sezon się, wiesz, się rozkręca tak, i. Jest tak, że tu nie ma się, nie ma się co kozakować. Tu trzeba poczekać do turdeski. Nie mówię o kozakowaniu. Trzeba poczekać do turdeski i zobaczyć, jak będzie po turdeski. No. Ja już jestem zbudowany wynikami pani jest No ona normalnie biega, wchodzi tak. w sezon powoli. Tu tak. nie ma A redaktor zawada niechętnie, bo on powiedział, że teraz nie będzie miała wyników, więc nie może mieć. A, rozumiem, znaczy, tak. ona, no, wiesz, wyniki dla niej to jest wtedy, jak wygrywa trzy razy z rzędu Puchar Świata, w sensie zawody Pucharu Świata. No, nie, bo... na, na razie trzyma się gdzieś tam blisko czołówki, tak? Strata nie jest jeszcze duża. Nie I będzie to duża. Jest no, trzecie bo... miejsce, bo ma tak w klasyfikacji tak, generalnej tak, tak. cały czas, więc to jest. Znaczy, jest no... nie, bo, bo ja, ja mam zawsze wrażenie w Polsce, że wszyscy oczekują od sportowców tego pokroju, którzy mają złoto olimpijskie, że od pierwszego startu do ostatniego będą wygrywać będą wygrywali wszystko. To wszystko. wszystko tak, tak, no więc. to jest to podobnie, zresztą mi się skojarzyło właśnie z Lewandowskim, to co mówię, że tam klopm kibicuje, i w klubie są z niego zadowoleni, z tego co wiem w Dortmundzie. Tak, a wszyscy, a Dziennikarze niemieccy też, też raczej piszą pozytywnie, że bardzo dobry zakup, że perspektywiczny no, Że najlepszy piłkarz. rezerwowy Bundesligi. A u nas, nas tak. pisze się, nas, że nie. Nie gra w pierwszym ale, składzie, bo, nie wychodzi od pierwszej minuty. To jest taka polska wiara. Olegon al rzadko kiedy wychodzi od pierwszej minuty. To jest taka polska wiara w nasze siły. To tak samo jak ten mecz z Juventusem. Co o nim powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy, ale potem słucha się wypowiedzi polskich internautów, którzy piszą, z takim słabym zespołem wygrali. A w ogóle to wszystko to przez zremisowali, tak? Tak naprawdę to jest pogoda. Tak, dokładnie. Ten Juventus to za słaby zespół, przecież oni teraz wszystko przegrywają. Tylko no. pytanie, no, tylko z kim? No, i na który, w jakiej widzę i gdzie, gdzie na którym miejscu są, bo Juventus jest na trzecim tak. miejscu. I jacy zawodnicy włoskiej? tam grają w no. tym tak. zespole? A do tego y, przy tym Lewandowskim, jak jesteśmy, bo wszyscy mówią, że to 5 goli w ogóle, co to za wynik, w ogóle napastnik. Tylko policzmy ile czasu potrzeba. Raz ile czasu, a do tego dodajmy, że paru polskich piłkarzy, na przykład pamiętam jak, jak Mateusz Borek z towarzystwem no, piali, moi, moi piali plany nad wielkim sezonem Artura Wichniarka, w którym to sezonie Artur Wichniarek grał całe mecze w Armini Bielefeld, zdobył całe 12 goli. W całym sezonie grając 31 meczów po 90 minut. A Robert Lewandowski po 15 kolejce ma strzelone 5 bramek, gdzie gra... Dwa mecze zagrał całe? Jeden? Co? Cały? Do jego widzę, to chyba nie Te, wiem, czy teraz ogóle... zagrał. Cały no teraz, teraz tak. Zagrał albo cały. wchodził z ławki, a resztę to on dostaje 10, 15, 20 minut, albo schodził z, bo, z boiska. Więc z Wichniarkiem to jest od początku sytuacja yy, yy, bardzo dziwna, znaczy bardzo Tych, jasna. Wy... Znaczy, tak po naprawdę... 15 kolejce, jak on ma 5 goli, wchodzi... spokojnie 10, 12 bramek w pierwszym sezonie. Wichniarek jeszcze w To no, musi być że, bardzo że ci... trudny człowiek, że ci wejdzie w połowę. Nie, sprawia, z... ja, ale to jakby wiadomo, no, no, Wichniarka, mówiąc krótko, nikt nie lubi. Po prostu. I to jest to. Kuszczaka. Bielefeld. On w Bielefeld mogli go nie lubić, bo tam Ale był Kuszek traktowany. Ale nie broni w Manchesterze United. no, no, no, no, no Bielefeld, to, to on Bielefeld, Bielefeld był gwiazdą i tam, no. i tam jakby nie, nie było, no zresztą dzisiaj w meczu, gdzie Manchester no. grał jednak składem rezerwowym, nie było Wander Sara, tak. mimo wszystko Kuszczak siedział na ławce, więc widać, że no, jego pozycja... Odchodzi, najprawdopodobniej wynika z tego, że, że odejdzie już teraz. No. O, ile, o ile Fabiański wydaje się, że wywalczył sobie miejsce w pierwszym no, składzie. No nie ma... W... Wolną rękę, jeżeli chodzi o transfer tak, tak, tak, tak, także myślę, że Fabiański w Arsenalu zostanie. O tyle puszczak, jeśli chce, jakkolwiek jeszcze o będzie, swojej karierze myślają na szczęsnego, generalnie rzecz biorąc, że to przygotowują się do tego, że szczęsny Pokojnie, będzie. Ale, ale nikt, to myślę za sezon ale dwa. Nikt tak, w Anglii tak. nie da bramkarzowi w wieku 20-21 lat yy, no to się stać. Rzadko zdarza. No, rzadko, rzadko. To naprawdę rzadko. trzeba być wybitny. W Anglii, w Anglii wyjątkowo. Zobaczcie, zobaczcie, co się stało z młodym Szmaichelem, tak? tak? Miał prawie. doskonały debiut, miał świetny początek sezonu. I poszedł grać do no, niższych ok, klik, taki. No, tak. ten ten Foster, no. wszyscy gdzieś tam Poginęli. zaginęli w czeluściach dziejów. Już zupełnie. Także spokojnie, ja wolę, żeby Fabiański był pierwszym bramkarzem, żeby Wojtek Szczęsny pograł tam w, w meczach pucharowych. Absolutnie cudowna historia dwóch podstawowych bramkarzy Arsenalu Londyn. A w ten weekend już gra Arsenal z Manchesterem United. No, Także ja tu bardzo czekam sobie. Ostrzą sobie. 5-0 nie będzie dla żadnej z drużyny. No nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. To nie tutaj. Nie, nie sądzę. To, to, tutaj. Natomiast ja bym bardzo chciał, kuczę, ale nie, lecz się nie doczekam, bo Manchester zajął pierwsze miejsce i Real też zajmie pierwsze miejsce. Ja bym chciał zobaczyć Real Murillo przeciwko jakiejś mocnej angielskiej drużynie w lidze mistrzów. Chciałbym. No, to się może zdarzyć. No, może się zdarzyć. No. Może, chyba, się, że, może trafić na Arsenal. Na chyba, że, chyba, że wiesz, znaczy, tak, znaczy, bo w pierwszej, no, w pierwszej rundzie to nie wiem. A dalej to nie wiem, czy dojdą. Jak to Real ma Tato, jak, jak to było ta, to, to się sieć na Mistrzów. Nie, nie wiem, zapytaj dziadka. Taki tak, po ostatnio. O kibicach Realu. Tak. To tak jak, tak jak się pojawiło na jednym z komentarzy, tak? Dajmy, odpuśćmy już trochę kibicom Realu. Tak. Nie prowokujcie ich z tą piątką. Dobrze, słuchajcie. Tak, a propos jeszcze, mam, mi się przypomniała no. jedna historia, którą już kiedyś chciałem przytoczyć. A, propos, a właśnie a dzisiaj mówiłeś, że, że widziałeś fajny film o Manchesteru. Tak, tak, widziałem fajny film o Manchesteru. Nie wiem, czy on jest gdzieś dostępny do zobaczenia. Na pewno można go zobaczyć w telewizji Orange Sport i Orange Sport Info, bo tam go widziałem. Eee... tak nie reklamuj swojej pracy. <grymne> Ty tytuł podaj filmu, bo... <grymne> tytuł nazywa się w poszukiwaniu Eric Cantona, w poszukiwaniu Manchesteru i to jest o tym, jak Eric Cantona przed tegorocznymi derbami Manchesteru wrócił i chodził sobie po prostu po ulicach, rozmawiał z ludźmi, przy okazji wyciągnięto trochę historii. Między innymi jest tam bardzo fajna historia piłkarza, który nazywał się Dennis Lowe. Eee, to jest taki piłkarz nawet, no, przed stadionem Old Trafford stoi pomnik, który nazywa się United Trinity i tam jest jakby na tym pomniku jest trzech piłkarzy, czyli George Best, Bobby Charlton i Właśnie Dennis Lowe, czyli trzech takich ludzi, którzy w historii Manchesteru United są uznawani za, no wiemy, te słynne, słynne dzieci Basbiego, tak? tak? takich trzech najbardziej znanych i takich, którzy największy wkład mieli w, w te sukcesy Manchesteru. Natomiast Dennis Lowe karierę skończył w ten sposób. On wcześniej, kiedyś tam, przez chwilę grał też w Manchesterze City i w pewnym momencie jego kariera skończyła się tak, że jego już nie chciano w United i on ostatni swój sezon poszedł grać do City. A żeby było ciekawie, ostatni mecz, jaki zagrał w historii, w karierze swojej, to były derby Manchesteru, w których strzelił gola, City wygrało 1-0 i United spadło do, do drugiej ligi. on tak Z tego, co wiem, to jest jeden z pierwszych przypadków, takich znanych, kiedy piłkarz się nie cieszył po strzeleniu gola. To, co później już wielu wielu robiło. On po prostu strzelił tego gola. Znaczy, jak się później okazało, United i tak by spadło, niezależnie od wyniku tego meczu, ale w momencie, jak strzelał gola, o tym nie wiedział. Strzelił gola, jak trener zobaczył jego minę, tego zmienił od razu, szedł z boiska i to był jego ostatni występ w ogóle w historii. Taka ładna historia. Wzruszająca. A jak jesteśmy przy my, drużynie Manchesteru, to wielu i w komentarzach, i w ogóle i u nas na podcaście, nie wiem dlaczego spojrzałem w stronę komputera. <śmiech> kibiców, jak wiadomo, podcasty siedzą w komputerze. Kibiców <śmiech> używa skrótu, który nie jest bardzo lubiany przez kibiców Manchesteru, na, na menu. Tak, to prawda. Tak, tak. Od słowa menure. Men men Od słowa men które który był wykorzystywany w jednej z przyśpiewek. Znaczy, Kibic United nigdy w swoim głowie nie powie menu. Menure men znaczy gnój po prostu, w sensie obornik w języku angielskim. I kibice West Bromwich Albion ułożyli taką pieśń na temat właśnie Manchesteru, Manchesteru United, gdzie śpiewali o menu. No, i od tamtej pory normalnie, raczej jeżeli skróty to Man United, w sensie e, UTD, tak? Ale nigdy menu. Co tak? Z, chciałem, jak, bo, bo ludzie się ale pytają, dlaczego piszą, nie. To Piszą tacy, co mają po 14 lat. No, ale to chciałem, jakby ktoś nie wiedział skąd to się bierze, dlaczego. Ach, chyba, że jest ktoś z kibicem City, no to wtedy. To wtedy pisze. Albo wtedy nim. tak pisze. Albo ten albo każde inne w Anglii, bo United jest chyba najbardziej. United Chelsea to chyba najbardziej nie Lubiane drużyny Wangi. No wiesz, Tottenham też ma swoje. No, po drugiej stronie północnego Londynu nie jest <grym> bardzo to lubiany. To prawda. Tak no, no, naprawdę. Jak no. Jakby się komuś udało ten film znaleźć, to polecam taki. Wprawdzie kantona jestem bardziej jako symbol, bo on niewiele w tym filmie robi i mówi, po prostu sobie chodzi po Manchesterze. Z ale drogą nie wiem, czy widzieliście, no, już redaktor ma gdzieś powiedział, gdzie go można znaleźć Cytat Ale myślę, że kantony, który wrzuciłem po tym, jak. No i właśnie właśnie w tym <grym> filmie też jest fragment, znaczy jest ta konferencja, <grym> na którą to mówi. Jest tak, tak. pokazane. Doskonałe. No, w jego tak, stylu to... absolutnie. <laughs> Że jak łódka pójdzie. To tych tak. sardynka. <laughs> tak, tak, tak tak, tak. Tak, Dobra, tak, tak. Dobrze, słuchajcie, kończmy, bo pora już jest bardzo późna. Osiągnęliśmy Dopiero czas. 15.30. Co ty gadasz? Mhm. Niemożliwe, że jest tak późno. Naprawdę, za 15.30. Masz mnie przestawione dokładnie... zegarek. Nie, no co ty. Nie, no jest za druga. No co ty opowiadasz, naprawdę? Tak. Ty ja tutaj Uf. siedzę od godziny i się stresuję niepotrzebnie? Niepotrzebnie, bo potrzebnie jest za 15.00. Gdzie nie może być za piętnaście trzecie. Jest za piętnaście ja ja No To mam jeszcze godzinka, to nagrywamy dalej. No to przepraszam, to, to, to wracajmy. Więc proponuję, żebyśmy się pożegnali ze słuchaczami mimo wszystko. To nie ma głową pupę w telefonie? To nie jest zgoła pupa, tylko to jest głupiec z kart Tarota. Aha. No, Z gołą pupą. No, no, no, Tego się no, no, no, no, nie się. Znaczy, tylko, lu tylko ludzie głupie nie piją przy zupie. Tak, co prawda. <śla> Więc e, jeszcze jakiś żarcik, czy, czy już starczy tych żarcików na dzisiaj? No, jeszcze chcemy zapowiedzieć, że jeżeli ktoś ma okazję, to niech posłucha tekstu piosenki. <śla> a, która grupy, się, po grupy. Nie, nie, która się Tekstu piosenki, która pojawi się wyjątkowo. Po zakończeniu podcastu. Zamiast, Bardzo polecamy utwór. Zamiast tego tekstu. No, nie, ja myślę, a może wrzucić, bo pojawia. tam by jeszcze warto popatrzeć na choreografię wokalisty. Ja myślę, że trzeba ja by to w, link w, w, w, w, w komentarzach wrzucić. Tak, tak. link. Jak to było w, powiedziane, w, w jakim punkcie to było Jacek? Dziadek Jacek Poszeprzyński zawsze mówił. I to, mówił, i to. Że tak. Jedno drugiemu nie przeszkadza. <śmiech> <śmiech> Więc dobrze. Żegnają się póki co. Przetnę ten Dziade, węzeł dziadek, dziadek, dziadek, dziadek, Dziadek Marcin. Dziadek Ernest. Ameryce, no tak. z Mandżurii, <laughs> z Kalisza, tak, w Kaliszu chleb, tak. Tak. zziemę, zeliz... fru... Celi... z grapefrujt, z jadłem grapefrujt, a z ziemem pan chce lizać. Myślę, że większość słuchaczy naszych nie wie o <laughs> Nie no, ja myślę, że rodzina poszeprzyńskich tutaj. I ja ten... się żegnam również. Redaktor poszeprzyński, <grybuj> który nosił kiedyś <grybuj> przecież takie piękne i dumne nazwisko, gąsi Pies murzyn się Pies żegna. Się murzyn butelka. Pies, <grybuj> murzyn, murzyn. I redaktor za Znasz moje oczy, no nie? Znasz moje włosy, no nie? Znasz moje usta, no nie? Znasz moje dłonie, no nie? To teraz powiedz, od razu powiedz co jest. Nie w takim w takim nie kochasz mnie